Witamy bardzo serdecznie w 60. odcinku podcastu Bezimienny. Standardowo ja będę to prowadził, czyli Krystian Kender, Ze mną również będzie Tomasz Zawadzki. Cześć wszystkich, witam. I będzie z nami Rafał Domyski. Niezmiennie, cześć wszystkim. Cześć, cześć. Niezmiennie, niezmiennie, skład się nie zmienia, zmienia się e, dzień. E, słuchajcie, postanowiliśmy sobie, że z, przesuniemy wtorek z, w nagrywanie podcastów w ogóle, e, z wypuszczeniem podcastów e, z wtorku na środę, więc wydaje mi się, że środa już będzie takim standardowym czasem. Więc jeżeli martwicie się, że nie ma tego podcastu wczoraj, bo słuchajcie go pewnie w środę, my nagrywamy we wtorek. To, to już będzie stały czas. Myślę, że środa jest taka najbardziej optymalna, mi czasowo najbardziej odpowiada, przynajmniej do końca tego roku. W przyszłym roku zobaczymy, może będzie to troszeczkę inaczej. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze tyle nagrywać oczywiście. Więc środa. Środa co dwa tygodnie. Będziemy w środę uderzać do Was i zapamiętajcie to bo to mam nadzieję, że się póki co nie zmieni. Więc nie dziwcie się, że nie było tego odcinka dzień wcześniej. No Słuchajcie, 60. odcinek. 60. odcinek, nagrywamy go 24 maja, wieczorem, późno, bardzo późno. Słuchajcie, no, były premiery, były premiery, więc trzeba o nich powiedzieć. Ja Duma, o dumie wam nie powiem, bo jeszcze się w niego nie zagłębiłem. Ale powiemy wam o nowym Manchester City 4. Tomek go przeszedł 17 razy na trzy pady i w ogóle ograł miliard godzin więc na pewno dużo o nim powie e, powiemy sobie jeszcze e, ja ch chcę wam powiedzieć o planszówce, pamiętajcie, że kiedyś mówiłem o paru planszówkach, dzisiaj wygrzebię kolejną, e, w sumie o bardzo popularnej planszówce, e, z pewnością widzieliście, ale może nie znacie nie wiecie o co chodzi, więc wam e, powiem co i jak i na zakończenie będziemy hejtować, pohejtujemy sobie Bizarda i jego Overwatcha ale to dowiecie się później co i jak i będzie jeszcze mała niespodzianka gdzieś w środku odcinka, ale to dowiecie się później. Więc słuchajcie, standardowo, standardowo jedziemy, długi step, nie szkodzi, standard, standardowo jedziemy, Hyde Park, niech zacznie. Rafał, co ostatnio robił, co ostatnio robi przez dwa tygodnie? No Boże, to jest, wiesz co, zaczynasz pytać tak jakby to było po prostu jakieś rozliczenie, czy, czy, czy coś w tym stylu, no, tak czuje, tak, na wywiadówce tak, jakiejś. Tak, tak, tak, tak. Przede wszystkim Far Cry. Tak jak zapowiadałem, Far Cry'a czwórkę sobie yy, ogarnąłem, konkretnie pożyczyłem tutaj od kolegi i i kurde wsiąknąłem w tą grę. Zaznaczę, że to jest mój pierwszy Far Cry i i w sumie myślę, że takie spojrzenie na tą grę, którą wiesz, no wiele zarzutów bo słyszałem tam, wiesz, jakieś recenzje w innych podcastach i tak dalej, no to wiadomo, no są zarzuty, że to jest tam znowu to samo, tak jak w asasynach, że, że znowu tam zbieranie, wiesz, piórek czy, czy coś w tym stylu. Ale patrząc na tą grę, jak, wiesz, jak na pierwszy kontakt z nią, no to wiadomo, nie było żadnego znudzenia, tak? jeżeli chodzi o, o, o jakieś tam poprzednie części, o przeniesienie mechanik i tak dalej. i Tak sobie całkowicie świeżo wiesz, na nią spojrzałem, bardziej ją porównywałem gdzieś tam wiesz, do, do, do Uncharted, do Metal Geara, do, yy, do Fallouta, do czegoś takiego, w czym można na długo godzin wsiąknąć. I w sumie gra jest fajna, aktywności zapewnia sporo, Trochę irytuje mnie może nie tyle poziom trudności, co taki, taka taka banalność tych yy, przeciwników, że oni tak biegają jak szaleni i ogólnie to jest takie trochę groteskowe, bym powiedział. No, no gra nie jest na poważnie. No, tak Cały czas cały czas ona daje jakby do zrozumienia, że to nie jest żaden symulator, yy, ale jednocześnie jakoś dużo tego humoru nie zauważam, więc jakoś, jakaś jest taka niespójność w moim odczuciu, to jest jedna z takich obserwacji jak jak na pierwszy kontakt. No może to jest właśnie kwestia, nie, że nie wczułem się w serię. Całkiem mi się podoba w sumie ten klimat, na co też jakoś nie, nie zauważyłem, żeby ktoś zwracał bardzo uwagę. Ten klimat, to jest taki w sumie lokacja, to jest, to są góry, nie? To są góry takie tybetańskie, jacyś tam powiedzmy, może to nie są mnisi, ale, ale trochę tak, jakieś tam mają swoje klasztory, a ta cała ekipa dookoła co biega, no to, to nie wiem jak ich nazwać, no, nie wyglądają na jakichś rodowitych Tybetańczyków, ale, ale gdzieś to tam jest pewnie blisko. Złoty szlak i tak dalej. No i, no jest fajna lokacja, no te wszystkie góry, jakieś tam zarośla i tak dalej. W sumie miejscami to tak patrzyłem na te krzaki, to wszystko wyglądało wiesz, trochę podobnie jak w Wiedźminie, gdzieś tam te drzewa. Yy, tylko. Brzydziej, na pewno brzydziej i, i na pewno gdzieś tam to nie trzyma poziom Przede wszystkim chyba te poruszanie postaci i jakieś dziwne, dziwne mechaniki skakania zwierząt, jak to po prostu gdzieś tam próbuje, nie wiem, przeskoczyć przez jakąś górkę, wykonać jakiś ruch, to nie ma w ogóle zbieżności w tych ruchach, tak? Najpierw on robi krok i to jest animacja, jak musi zrobić krok do przodu, się zatrzymać, potem robi inną animację, gdzie skacze na człowieka i, i szczerze mówiąc to tak mocno, mocno bardzo zalatuje. Nawet nie wiem czy poprzednią generacją, a, a gdzieś PlayStation 2 czy, czy, czy coś w tym stylu, bo naprawdę to wygląda słabo. Animacja tych, tych postaci, i znaczy może nie animacja tylko yy, przechodzenie z jednego ruchu do drugiego, no to na dziś dzień trochę lepiej robią to wszystkie gry inne. Ale sam fan ze strzelania jest spoko. I, no właśnie, bardzo... a ja właśnie chciałem się Cię zapytać o te strzelanie, bo wszystko co mówisz, to się zgadzam, fajna gra, naprawdę. Wiesz, od czego się najbardziej odbiję od tej gry? Od strzelania. No. Coś takiego nienaturalnego w tym strzelaniu, jest tak, nie wiem, tam broni nie mają mocy, wiesz, tak, nie czuć, że strzelasz takie, to wszystko takie dziwne, plastikowe, no kurczę, nie wiem jak to opisać, ale w grze, gdzie głównie chodzisz i strzelasz, nie miałem przyjemności ze strzelania. Coś takiego czułeś, że może dziwnie się strzela w tej grze? znaczy wiesz, na pewno inaczej niż w innych grach, tak? Więc to, to każda ma swoją, e, swoją, powiedzmy, charakterystykę. Tylko, że tutaj zaskoczeniem było dla mnie to, znaczy jest, że w zasadzie dużą część broni i do takich już, powiedzmy, mocniejszych, e, praktycznie po kilku godzinach gry masz odblokowane. Wystarczy trochę pieniędzy, gdzieś tam kilka umiejętności odblokować i tak naprawdę, no, jesteś kozak, wiesz, no. Czego ci potrzeba więcej? Po kilku godzinach gry, gdzie teoretycznie gra jest przewidziana na, nie wiem, nie wiem załóżmy 50 godzin, żeby wyczyścić wszystkie aktywności, no to nie wiem, czy powinieneś po 5 godzinach być kozakiem. Jakoś nie kojarzę, wiesz, w Metal Gearze po 5 godzinach to dalej, wiesz, miałem pistolet na wodę, w Wiedźminie dalej, wiesz pierdol dostawałem od utopców no i, i tak trochę, trochę to mnie zdziwiło tak bo tutaj po paru godzinach miałem wiesz yy, granatnik snajperkę z Hmm, oczywiście tam z lunetą dobrą i, i z tłumikiem plus jeszcze jakieś wiesz, yy, ładunki wybutowe gra, wybuchowe granatnik i, i M60 na 500 naboi nie? i tak naprawdę na każdą okoliczność tylko wiesz, wpada się, wpadam do bazy i, i robię rozpierduchę tak jak sobie życzę a tak naprawdę jak ginę to jest tylko i wyłącznie kwestia przez jakąś tam głupotę powiedzmy bo, bo sobie postanowię że trzech kolesi z noża pociągnę po kolei no i nie wyrobię nie? i to jest takie trochę dziwne bo, bo nie no ale powinno wiesz, no tak to być jest, to jest sandbox nie? w końcu no. tak, ale w GTA też tak nie miałem, no wiesz, to jednak dostępność gdzieś do tych broni mm, wiesz, w GTA nie jest tak, że na każdym roku powiedzmy ktoś do ciebie strzela tam musisz mieć misję, żeby ktoś do ciebie strzelał, tak, A dlatego bardziej przyrównuję to do Metal Gira i Wiedźmina bo to są takie, co prawda trochę w innej charakterystyce, ale takie sandboxy gdzie wiesz, na każdym kroku masz powiedzmy jakąś walkę, nie? I, I chociaż z innej perspektywy, to jednak, yy, to jednak jest ta walka na każdym kroku i tam była ona wymagająca, tu w ogóle nie jest wymagająca. Chcesz snajpera, nie ma problemu. Nudzisz się, rzucasz mięso, yy, nie ma problemu przyleci zaraz jakiś tygrys. Może to jest kwestia, że ja jeszcze wiesz no, też nie poszedłem na całą mapę, może potem jest wiesz, o wiele trudniej, bo wiadomo, że, że jakoś to się na pewno też skaluje. Tylko że mi to jakoś popsuło trochę zabawę, że od razu jest ten sklep, od razu większość broni jest dostępnych, od razu wystarczy sobie gdzieś tam, wiesz, poklepać portfel, pozbierać trochę i, i, i wiesz i kupić jakieś tam y, lepsze rzeczy. No nie wiem, nie wiem. Trochę mnie to chyba, że naprawdę no nie, nie czuję po prostu, żeby te bronie, które mam odblokować kolejne, żeby jakoś mi zmieniły rozgrywkę mocno. No z tym też się wiąże jedna rzecz, że na przykład nie wiem, czy to miałeś, czy znalazłeś, ale masz tam ten taki helikopterek taki jednoosobowy, nie? No Go też nie w raz, miarę oczywiście. wcześniej... I wiesz, i moja gra sprowadzała się po krótkim czasie do tego, że wiesz, że ja nie przemierzałem te, te, tych lokacji, nie podziwiałem, wiesz, jak to wszystko wygląda, no bo rzeczywiście gra jest naprawdę ładna, ale w momencie, kiedy dostałem ten dostęp do helikoptera, to moja gra się sprowadzała do tego, że podejmowałem misję, biegłem do helikoptera, helikopterem szybciutko na przełęb, wiesz, przez wszystko, co jest możliwe, lądowałem na misji, zabijałem, w helikopter uciekałem, do widzenia, i tak każda misja, wiesz, więc szybko, szybko się znudziłem, plus też strzelanie mnie tak za bardzo nie ciągnęło, i, ale widzisz, ja grałem tak, ty grasz. Tak, więc myślę, że, że wiele ludzi znajdzie swój sposób ja w w wiesz, tej to Z helikoptera nie. może jeszcze nie tyle zacząłem, bo na razie jeszcze, wiesz, staram się grać dosyć chaotycznie. Taką przejąłem sobie właśnie strategię, nie żeby czyścić, wiesz, jakby pula po puli, bo tam, wiesz, odblokowujesz mapę w momencie, jak wierzę zdobędziesz. W sensie mgłaci wtedy schodzi, ale dalej mapa jest jakby zaczerwieniona i wyswaładzając jakieś tam kolejne placówki, wiesz, niszcząc tych wrogów, to, to wtedy powiedzmy znika ta czerwień. No i można powiedzieć, że teren jest, wiesz, zabezpieczony. I nie czyszczę go tak krok po kroku, że dobra, tu jest najbliższy punkt ze znakiem zapytania, tu kolejny, tu kolejny, tu kolejny. No, tak byłoby, wiesz, powiedzmy najrozsądniej, yy, by się wydawało. Tylko wiesz, no dobra, jestem tu, no i w momencie jak jestem tu, to wiesz, to, to nie patrzę bardzo na mapy, tylko o, tam gdzieś leci sobie dymek, albo tam leci orzeł i za nim polecę, albo przez to jezioro przepłynę i się nagle okazuje, że jestem gdzieś tam, wiesz, y, kilometr we mgle i, i tam sobie coś rozpieprzam, nie? I, I potem powiedzmy idę w jakimś innym kierunku i znowu widzę coś ciekawego i, i tak staram się, wiesz, trochę unikać tego biegania po mapie typu znajdź punkt i, i go zdobądź. Albo sobie zaznaczam punkty na zasadzie, wiesz, przy okazji załóżmy lornetki, są te błyski jakieś powiedzmy i sobie wiesz, z tego błysku zaznaczam. Tylko, że wiesz, te błyski też na początku wydawały mi się fajne, a po chwili się okazało, że po prostu wiesz, każda aktywność ci rozbłyskuje i możesz sobie zaznaczyć, że to nie ma wiesz, jakiegoś tam motywu szukania głębszego czy, czy coś w tym stylu, wiesz no zobaczymy, zobaczymy wiesz czy w dalszej części no bo powiedzmy mam to nie wiem chyba ze 12 czy 14 godzin yy, przeorane zarówno na misjach jak i na zbieraniu wszystkich pierdół bo staram się już jak gdzieś jestem to tam pozbierać te wszystkie drobnostki ale, ale myślę, że to gdzieś tam dokończę w miarę yy, w miarę solidnie ten model jazdy jest yy, zabawny Najbardziej mnie irytuje, kiedy trzeba wycofać i jest to nienaturalne, że tą gałkę w takich dziwnych miejscach trzeba. No czy w ogóle nienaturalne jest prowadzenie całego samochodu łącznie z przyspieszeniem jedną gałką i zwykle jak wsiadam do samochodu, to zaczynam strzelać przez szybę. Dopiero potem gałkę wybijam w przód, żeby ruszyć. To jest taki odruch, no bo wiadomo, R2 jest odstrzelania, nie? Więc takich historii... E, dobra. dobra co, co? E, nie, chciałem, chciałem Rafale powiedzieć, że może już ci starczy tego farkaja. <gry> eee... oj, bo ty to zawsze jesteś, nie, zawsze chcesz nie, o nowych już grach już opowiadać. Tam, nie. I tak nie, no, nie, no spoko, Ej, no, powiedziałem panowie, Prowadzimy kącik, kącik, mini recenzja, wiecie, trzy grosze, tak jak w gazetach Ech. Ech. to kiedyś było Ech. Ech. i na początku odcinka będzie właśnie recenzja Rafała. <gry> no, <grym>, tak. a no właśnie ja nie będę ukrywał, ja będę staram się ogrywać raczej te gry, na które mam ochotę, niekoniecznie na premierę. Bo mam jakieś tam zaległości. No ale to też jest jakieś tam zawsze inne spojrzenie. Dużo osób ok znam, które jednak. Też dopiero teraz sięgają po jakieś gry, powiedzmy, yy, z tak zwanej kubki wstydu, tak? No i, i wiesz, no i trzeba czasem zdecydować, po co sięgnąć, czy, czy coś mnie zainteresuje, czy nie. Zwłaszcza jak wcześniej, powiedzmy, nie grałeś w serię. To, to że Krystian tam dotykał już wszystkiego i każdą grę dotknął, a, nie, a no Tomek to, jest to w ogóle encyklopedia, to temat, inny temat. No tak, tak, tak. Nie, no spoko, spoko. Nie, no Far Cry wiemy, jest dobry, kiedyś go omawialiśmy, chyba pamiętam. Eee, tak, ja, ja ten, ja w po, po połowie zrezygnowałem mam nadzieję, że dotrwasz do końca eee, no, mniej więcej dobra, e, słuchajcie, to tyle, jeśli chodzi o Rafała Tomku, co ty porabiałeś a mi się skończył urlop, wróciłem do pracy, automatycznie skończył mi się czas na granie dobra, żartuję, i tak mam nadal ten czas na granie, e, ale, ale w Duma nie grałem i nie będę grać bo mi się ta gra nie podoba tutaj teraz, wiesz, musisz wmontować takie buu. Wszyscy, wszyscy nienawidzą mm -hmm, mnie. Mm -hmm. Kolejna gra, w którą nie grałem i nie będę grać, to jest Overroach, Tak samo, w w wklej dźwięk. Nie, ja, ja, ja, ja w ogóle... Tutaj powier... fanfary. Nie, nie, nie, ja, ja, ja po prostu na, na początku nagram, że dzisiaj Tomek nie chciał być w Hyde Parku i o, o niczym ciekawym nie powiem, więc po prostu będę nie, Słuchajcie, tak na serio to, to ogólnie naczytałem się, nasłuchałem się, wielu pozytywnych opinii o tych grach, ale coś mnie kurcze nie ciągnie, nie coś mnie. Słuchajcie, no, włączyłem sobie gameplay, oglądałem, jak to wygląda w tym dumie. No i chyba już wyrosłem z takiej gier. Wiecie, nie wiem, no, nie wiem, jak to nazwać. No, po prostu nic z duma? 18 no, lat? plus 18 zaczyna... lat. Hello? Zacznijmy od tego, że ja nigdy w sumie od małolata lata nie byłem jakimś wielkim fanem duma, tak? Jegoś tam, to wiecie, ominęła mnie ta era superkomputerów, na których ten dum chodził i jakoś mnie to w ogóle, więc nie mam na pewno żadnego sentymentu do tego. Z kolei jakby mi nowego kłejka w takiej oprawie graficznej dali z takimi patentami zieleni. No, to już macie mnie kupione, ja rzucam pieniędzmi, wiecie, w ekran i dawać mi nowego kłejka. Ale właśnie, eee. właśnie, właśnie dlatego to mnie zastanawia, bo jeżeli, jeżeli jesteś fanem Quake'a, to nie chcesz próbować Duma, który jest bardziej robiony na Quake'a niż na Duma. No, ale. Czy, nie mnie ci... Ale o, nie, to nie jest Quake'em. To... No, no, wiesz, to, to oh, są wow. takie gry, które są podobne do innych gier, ale to nie są tamtą grą, i to wiesz, nie interesują cię. Pani, po, powinna być Dumyślnik Quake i, i byś kupi, może. No. No, sw swoją drogą ciekawe czy, czy, zrobią, czy zrobią nowego Quake'a, bo w sumie to byłby fajny patent, nie? Wiecie, oni wracają do nowych starych marek w nowej odświeżonej formie e, Wolfenstein, Doom teraz, no, może czas na, czas na Quake'a teraz A... kreatywność nie jest w modzie o, nie no, rem super remastery wiecie, najstarszych gier w superjoprawie. oprawie może się doczekam Quake'a, może się doczekam e, w Hyde Parku słuchajcie, ja za dużo nie pograłem znaczy Powiem wam tak, pograłem w dużo gier, ale wszystkie napocząłem i na pewno mogę zrobić taki mały teaser, trailer przyszłych odcinków, że na pewno usłyszycie o, o takiej grze na 3DS-a, jaka się nazywa e, Phoenix Wright Dual Destination, jakoś to się tak chyba pełen tytuł jest, o tym naszym kochanym prawniku, co mówi Objection. A wiem, wiem, e, wiem. wiem, wiem. wiem dokładnie, co, dokładnie, była promocja, dlatego to sobie kupiłem na 3DS-a i Kurde. ogrywam... I z Tomek, czy możesz mi wysyłać jakieś informacje? Jak na. Ale na, to jest na tym Humble Bundle? Nie, po prostu mam promocję. Nie, nie, to. Aha, no, dobra, okay. no, w sumie masz dobry pomysł, to będę tobie wysyłać na naszej stronie bezimiennym, na fanpage'u. To będziemy tam wszyscy wiedzieli o promocjach nowych, bo ostatnio dokładnie, je wyszukuję. Dokładnie, bardzo, e... bardzo dobry pomysł. Tak, tak. No? więc to jest, to jest jedna gra o której w przyszłości usłyszycie kolejna gra jaką zacząłem i początkowo od której się odbiłem ale troszeczkę przy niej przysiedziałem już mam 4 godziny na liczniku e, to jest właśnie Final Fantasy Type 0 HD e, ogrywam sobie to na PlayStation 4 i mnie to zaciekawiło więc jak już to troszeczkę bardziej temat zgłębię, to też o tym usłyszycie e, bo pomimo oprawy graficznej rodem z PS PSP no to gra jest ciekawa i w sumie może to będziemy kończyć i takie do słuchaczy mam taką fajną propozycję, w sumie mamy propozycję o czym dzisiaj rozmawialiśmy poczekaj poczeka, po, poczeka, Tomku, jeżeli chcesz o, o, o, o tej propozycji powiedzieć mhm. to powiem o tym później, ja ci powiem w tym momencie bo mam pewien pomysł A, taki teraz po naszym myślę, że, że y, ja ci powiem kiedy, będzie Dobrze. to niespodzianka nie martw się, będę pamiętał Dobra, więc to tyle, jeśli chodzi o Tomka. Słuchajcie, ja, ja, ja, coś się ciekawego wydarzyło. Przede wszystkim zrobiłem preordera na VR PlayStation, więc no, nawet pobraliśmy mi pieniądze, zdziwiłem się. Tak czy się jak czeka już na VR od Sony, na premierę mam, na 100% będzie, bo, bo po prostu wziąłem nawet drożej, żeby był na premierę i będzie. W ogóle jest śmiesznie, bo w największym sklepie z grami w Anglii. Wyobraźcie sobie, że już nie zamu że już piszą na stronie, jeżeli zamówicie VR do, od Sony, to piszą wam, że zamawiacie tak jakby drugą falą i nie macie stuprocentowej pewności, że dostaniecie tego na premierę. Więc. Nie no, to jest sprzęt, to wiesz, to nie są kopie płyty. Oni no muszą tak, wyprodukować tak. tego mm. określoną ilość i, i jeszcze podzielić potem na te sklepy. Przecież. Mówy jak wchodziły też było troszeczkę jednak ciężko z dostępnością w niektórych miejscach, nie? Mm -hmm. no tak, tylko tutaj tu to mało. się wyprzedawały z kartonów nie? z magazynu się wyciągało, to na półki nie zdążyło się ustawić, bo już wiecie, wszystkie, wszystkie pudełeczka były wyciągnięte i do kasy szybciutko nie? Tak no Dokładnie, ja, ja pamiętam, że miałem z, na premierę w playu z abonamentu, trójkę trójkę z na właśnie na premiery jeszcze ją dorwałem gdzieś tam ze 2-3 dni wcześniej mi wyciągnęli z pudełka bo właśnie tam od znajomego brałem w playu, więc mi po prostu dał z magazynu, wiesz to już umowa była podpisana. A tak wtrącając się w twoją wypowiedź Krystianie, ja mam no, pytanie, no. bo ja też będę kupować sobie PlayStation VR yy, i tak się zastanawiałem ostatnio, jak my będziemy o tych grach opowiadać, no bo to inne doświadczenia już będą, wiesz, no zakładasz gogle i, i na odcinku będziesz mówić, no słuchaj, no i idziesz tam, wchodzisz, dotykasz tam, <śmiech> Nie, to, to jedyne, to, co to, to mi będzie, przychodzi... To będzie zupełnie co innego. Ja myślę, że te, ogólnie trzeba będzie omówić VR ogólnie, co to jest, jakie to jest doświadczenie i poprzez to doświadczenie po prostu, no będziemy się jarać no. ja, ja, ja mam tylko wrażenie, że po prostu już po iluś tamtych grach już, już to będzie coraz mniejsze i zobaczymy wtedy, czy ten VR jeszcze będzie działał i, i, I tego wtedy jestem i ciekaw wtedy... Czy, czy to właśnie nie będzie taka zabaweczka która, bo powiem Ci szczerze Tomku, że gdybym miał tego muwa i na tego muwa wychodziłyby cały czas gry to ja bym się znudził tym muwem. Znudziłbym się, po prostu mi się znudzi. Mogłyby wychodzić dobre te gry, ale ja bym, ja bym sam ten kontroler już mnie znudził po prostu. Jestem ciekaw, tak jak jest. będzie z VR em no. Tak jest ze wszystkim, no ja słuchaj, ja ja ja kupujesz ja ja nową ja grę, grasz w nią, wiesz, całe oczy jak 5 zł patrzysz w ekran, a wiesz, po 3 godzinach grania zakładasz słuchawki na uszy, włączasz podcast i wiesz, wszystko na, na przyspieszonym tempie robisz, nie? No, tak jest ze wszystkim. Ale e, ja się zastanawiam nad tym, jak my to będziemy opowiadać e, słuchaczom, bo jedyne słowa, jakie mi się w ogóle i wyrazy na język e, w tym momencie nakładają, jak, jak myślę o, o tych grach, to jest wiesz, wow, japie i o a, a takie takie wiesz, nie, no tak, nie, tak, po prostu ja, będzie ja, szok. Ja akurat przyjmę to tak postaram się przyjąć to tak w miarę na chłodno, jeżeli faktycznie tak będzie, no to będziemy mieli kolorowy podcast, no. ale ten. Ale no, zobaczymy, no. postaramy się to jakoś zaprezentować, co będzie bardzo chłodno, No, To właśnie wpadłem na to, jaki jest największy minus dla mnie wiara. Być może też kupię na premierę, bo jeszcze trochę czasu zostało, a, mhm. a tak się składa, że akurat urodziny wtedy mam, więc może, może coś akurat wypadnie. Ale słuchajcie, zawsze jak gram. To obok stoją chipsy, obok stoi piwo. Aha. I ja sobie aha, jakoś z tego aha, korzystam i się z... zastanawiam, jak ja w tych jebanych goglach <głos> będę po prostu po to sięgał. Ej, wiecie, że to jest, że ciekawe, to jest, jest największy problem. To, to jest naprawdę problem. Wiesz, o, Ej, siedzisz, dwa, siedzisz, dwa, powiedzmy, dwa grasz 4-5 godzin, pi... siedzisz 4-5 <głos> godzin, czasami po 6, po 8 grasz, tak? No i musisz się tam posilać czymś. No i, i przecież wiadomo, że nie robisz przerwy, tylko wiesz, jedną ręką na filmikach, powiedzmy, nie? No, to, czyli macie w tym momencie ekskluzyw, ekskluzywną recenzję, wiecie, pół roku przed premierą PlayStation VR, okulary 2 na 10, nie można pić koli w nich i, i, i kurde, mistrzostwo, no. No, no, no, to, to ten, to, no, ale, ale, to, wiesz, ale moje to, przemyślenia no... są zawsze trafne, o tym, że będą gry w wersji kinowej stare mogły być odpalane, też wiedziałem, zanim zap zap zapowiedzieli. Sasha, to jest to, to jest w ogóle ogromny problem, bo wy jesteście odłączeni od świata, wy macie słuchawki i wy macie okulary i nic nie wiecie, co się dzieje wokół was. Ktoś się może z was śmiać, ktoś może robić sobie różne rzeczy, wy o niczym nie wiecie, ktoś może wam się, wam e, nie wiem, okradać drugi pokój, nie macie o tym się zielonego pojęcia I, i na to trzeba się przygotować. Ja, ja już ja już dziewczynie za, zapowiem taką opcję, że jak ja gram, no to w ogóle najlepiej, żeby cię nie było w tym pokoju, bo ja będę czuł dyskomfort, pomimo tego, że ona może siedzieć z tyłu i na Instagram wrzucać mi zdjęcia jakieś, albo na tego Snapchata, czy inne takie Ale rzeczy. Ale z drugiej strony zobacz, tu już nie musisz się martwić o to, że masz powiedzmy telewizor w salonie, tylko bierzesz konsolę do malutkiego pokoju Harry'ego Pottera, wiesz, komórki pod schodami i tam się zamykasz z tym hełmem na głowie z konsolą, wiesz, yy, w kącie postawioną i, i cię to w ogóle nie obchodzi, wiesz, no, zakładasz, masz piękny świat, jak w jakimś, wiesz. PlayStation VR, nowa definicja grania na kiblu, nie? No, na przykład. Dokładnie. Dokładnie, dokładnie. Dobra, słuchajcie, to tyle, jeśli chodzi o VR, więc ja już sobie zrobiłem pre -ordera. będziemy jeszcze pewnie o tym mówić w przyszłości, e, czy jeszcze coś ciekawego w tygodniu, w dwóch tygodniach się wydarzyło, w sumie, w sumie dalej ogarniam Unity, już przeszedłem, fajnie, teraz zbieram tych skrzynek, e, no, pojebana czasówka, no. Ja, ja nie wiem co oni, co twórcy sobie myśleli, ale, ale tyle zbierania tego całego syfu, który jest w tej grze, no to, no to, to jest naprawdę poroniony pomysł, to Powiem wam, że szybciej się przechodzi grę cało, niż zbiera te gówno, które jest w ogóle w tej grze zaimplementowane. Nie, no to na pewno. Ech, no, no. Ale wiesz co, a właśnie, bo, bo zobacz, w Assassinie mówisz, że jest tyle zbierania, ale tam nie masz żadnych Ale w Unity w Unity. Nie chodzi w Unity, w Unity, no, bo Black Unity Flag, tak, nie? tak nie było. Black nie, Park, ja wiem, w no. no, ale chodzi o to, że w Assassinie jak zbierasz te wszystkie znajdki, no to to są jakieś piórka, które ci nic nie dają, nie? No w tej w pierwszej części wypiórka, tutaj jest co innego, no ale tak, ważne, nic nie daje, no, nie, skrót nie, nie, nie, myślowy, nie, nie, nie, nie, nie. one nic nie dają, po prostu nic. musisz nabić ich 100 czy 200 czy tam A, ile ich jest. Tylko że, tylko, że tutaj akurat ja otwieram skrzynki, więc te skrzynki dają mi hajs, ale wierz mi, że jak przejdziesz całą grę to nie, nie musisz otwierać żadnych skrzynek, bo już masz od groma hajsu. No właśnie do tego zmierzam, farka jest skrzynki zbierasz jakieś główne prezerwatywy czy tam Dokładnie cokolwiek tak. i potem sprzedajesz. I, tam, i, i tak. nic z tego nie ma, dlaczego tam nie można czasem raz na 10 skrzynek, powiedzmy, kurde, tej co jest tam gdzieś na dole jeziora, czy coś znaleźć jakiejś broni, wiesz, wyjątkowej czy czy, czy mini bomby atomowej albo cokolwiek nie takiego. Nie ma. E ewentualnie tylko wam powiem o bardzo fajnej funkcjonalności, bo mam tą aplikację e kompaniona do Unity. I ona się tam dosyć fajnie łączy, bo w grze znajdujecie specjalne, normalnie w Unity na PS4 znajdujecie specjalne skrzynie, które otwieracie i dają wam hajs do aplikacji. I aplikacja to jest troszeczkę inna gra i wysyłacie sobie po prostu ludzi gdzieś tam po misjach, robicie jakieś tam puzzle i No i macie tam jakiś hajs, kupujecie sobie lepszych agentów, ewentualnie ich ulepszacie. I to, że zbieracie sobie, otwieracie skrzyn, skrzynki na PS4, daje wam więcej hajsu na kompanionie. E, w drugą stronę, w drugą stronę, powiem wam, że w drugą stronę nie zauważyłem, żeby coś mi to dawało. Ale w jedną stronę przynajmniej to działa, więc to jest tam jakiś tam plus. Gry są zupełnie inne, to nie jest taki typowy kom kompanion, no. No, A ja mam takie i... spontaniczne pytanie, czy w ogóle kojarzycie jakąś aplikację mobilną do gry? połączoną, w sensie nie, że tak jak teraz przy Uncharted 4 wyszedł Drake, gdzie jest, wiesz, logiczna jakaś popierdółka do yy, po prostu z natanem wrzucona, tylko taką właśnie połączoną jak mapa w Metal Gear albo to co teraz mówisz w Assassin's Creed Unity yy, żeby coś naprawdę było zrobione dobrze, żeby to faktycznie nie wiem, poprawiało doznania z gry, bo ja jakoś szczerze mówiąc z tych aplikacji teraz wychodzi sporo a widzisz, znaczy ja mam wrażenie że do gier wychodzi już ich już coraz mniej Coraz mniej, a szkoda, bo właśnie chciałem się wtrącić, ale mi tutaj daliście zajebiste wejście, więc dokończę Watch Dogs. Watch Dogs miał kompanion APA po prostu genialnego, mianowicie ee, parę razy tak grałem i to super sprawa była w momencie, kiedy włączałeś specjalny event w grze, twój kumpel na tablecie czy tam, czytaj na smartfonie mógł odpalić tą aplikację i widział e, twój pościg, e, widział ciebie na ekranie tableta czy tam smartfona jak jeździłeś na minimapce i jego zadaniem było utrudnić tobie ucieczkę, a on musiał uciekać, tak? I tak, mieli się tak. do dyspozycji, wiecie, helikoptery, jakieś tam patrole policji, włączanie, wyłączanie tych Lokal. przeszkód na tak, drogach, tak. tak. To wiem, to I wiem. to wszystko było jeden na jednego, wiecie, odzwierciedlone w czasie rzeczywistym, no po prostu... To było online'owo w sensie po... Nie musiało być po Wi-Fi jakoś tam spięte, tylko, tylko normalnie przez przestrzygę, czyli nie, on mógł nie, nie. sobie siedzieć w z każdego w pracy miejsca i... na świecie i... mogło się połączyć, tak, no. Tak, tak, tak. Mógłbym cię udupić, będąc w pracy. Czyli polega, siedzi w pracy, ja jestem tak. na urlopie i on mi się odbija za to, że ja jestem na urlopie, a nie siedzę razem z nim w pracy. Super, super tak. świetna opcja, tak. E, jeszcze, jest, jeszcze z takich rzeczy to, e, akurat ja nie, ale moja dziewczyna korzystała z tej aplikacji do Fallouta 4, czyli ten Pip-Boy cały na telefonie. No to się sprawdza dosyć średnio w ogóle cały, cała ta funkcjonalność w tym falaucie tym menu. Ale masz menu. mapę na żywo. Tak, właśnie chciałem powiedzieć. To walić to wszystko, ale jest ta mapa na żywo. I to i to jest naprawdę w porządku. Więc to ewentualnie może się przydawać w jakiś tam sposób. I ewentualnie, jeszcze powiem na koniec, to akurat wy nie gracie w FIFA, ja gram FIFA. FIFA co roku jest aplikacja Ultimate Team, dzięki czemu macie te karty, te karty sobie zbieracie, kupujecie, sprzedajecie, otwieracie, wrzucacie, przede wszystkim wrzucacie na sprzedaż i dzięki tej aplikacji mogę to robić, więc cały czas siedzę, jestem fanem FIFY, siedzę i sobie cały czas śledzę ten rynek i sobie sprzedaję karty, kupuję i to jest spoko i, i to jest dobrze zrobiona aplikacja, ona co roku jest i Ale. tak samo są jeszcze dwie aplikacje kompanione, bardzo fajne, jedna jest do, do programu i druga jest do gry Terraway. w Teraway i osoba, która ma tableta może rysować y, jakieś kształty i je wrzucać nam do gry, albo na przykład podmieniać tekstury, Mo, mogą na przykład wiesz, zamiast trawy wrzucić zdjęcie e, kogoś na, z tableta albo smartfona, jakie mamy dostępne w tym momencie multimedia, to jest kapitalny pomysł w ogóle dla dzieciaków, wiecie, gracie z dzieciakiem on tam sobie coś bazgrze maluje się cieszy, że nam wiecie, to do świata gry wrzuca a druga apka na tej samej zasadzie też kompanion to jest do naszego playroomu, który mamy na PlayStation 4 wiecie stokowo instalowany na kamerce, mianowicie możecie tak samo rysować i dodawać różne rzeczy do, do streamowanych waszych transmisji, tak więc jak dla mnie ten pomysł tych kompanionów jest bardzo fajny, szkoda, że to umiera powolutku, no bo już umiera, coraz, umiera, więcej, tak. coraz więcej gier wychodzi bez tego, a pewnie dlatego, bo po prostu... Twórcy, no nie chcę im się aż tak mocno wysilać, bo z tego jakichś za dużych pieniędzy nie będzie, że za bardzo jakiś, wiecie jak to się nazywa, game changer to, to nie będzie, ale to, no to naprawdę... To jest tak, nie? No, ale to bardzo tak, wiecie, w świat gry wrzuca, nie? Wiecie, to tak... Mimo, że nie gracie, jesteście w pracy, to nadal macie kontakt z tą grą i Kurde, szkoda, że, że tak to umiera, bo naprawdę fajny pan, pomysł to jest. Na wiarze to się już całkowicie wyłączy. Chyba, że będzie taka opcja, że po prostu telefon będziesz wiesz, chował do kieszeni i on ci będzie, tam nie wiem, gdzie indziej, i on ci będzie wibracjami dawał sygnały, że zostałeś postrzelony. Ale no, nic innego nie wymyślą. Tak. E, był... Dobra. No, dobra. E, słuchajcie... Tak, trochę kompaniony, powiedzieliśmy wam, wam o kompanionach, w sumie praktycznie wszystko, co wiemy, chociaż może pewnie jeszcze byśmy ciągnęli to dalej, ale to tyle. Słuchajcie, chciałbym jeszcze zakończyć mój hype park tym, że ostatnią rzeczą, co jeszcze robiłem, oglądałem czy coś, ja akurat, akurat Daredevil trzyma poziom, ale nie o tym chciałem powiedzieć. Wyobraźcie sobie, że za trzy dni, w piątek, jadę na Comic Con do Londynu i będę ogrywał masę gier. Postaram się ograć wszystko, co się da, z pewnością grał w tytuły, które jeszcze nie wyszły, które bardzo rzadko było pokazane, bo w Londynie jest konkret ogólnie. Byłem dwa lata temu i naprawdę widziałem zajebiste rzeczy, więc na pewno będę dużo na ten temat wiedział, nagram coś, być może pomyślałem sobie, że może jakiś spisany odcinek za tydzień nagramy, to tego jeszcze nie wiem. Podarnie promki. Eee, nie no to tu akurat nie, nie jest to takie proste ale na pewno ogram dużo tytułów i wam powiem w następnym odcinku na 100% co się działo i myślę, że to będzie lwia część kolejnego odcinka to tyle, eee, za 3 dni to będzie więc słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o mój Hyde Park, nie będę więcej rzeczy mówił, w sumie nie chcę albo nie pamiętam eee, jedziemy dalej eee, jedziemy z wiadomościami Tomku, Tomku, dobra, porozmawiajmy może z grubej rury o tym Gran Turismo słuchajcie, no wy, wyszedł wiemy, że już no, wychodzi nowe Gran Turismo a będzie, będzie miał pod tytuł Sport wychodzi 16 listopada, więc w sumie już niedługo no i co, no i, no i mamy ten gameplay mamy game, gameplay no, i, no i, i trochę zaczynają hejtować nasze Gran Turismo, że ma dosyć słabą grafikę Tomku, czy widziałeś tego gameplaya, czy, czy nie porównywałeś to sobie i co na ten temat myślisz? Widziałeś eee, słuchaj... to w ogóle? No. Ja oglądałem ten pierwszy zwiastun, taki wiecie, montowany z muzyczką ze wszystkim, Ojej, No tak, tak, ta jest tak, tak, tak, nie, no ale on był dobrze Ale tak? Tak, ale też się pokazały takie czyste gameplaye prosto z gry, wiecie, za, za kokpitu, wiecie, z powtórek, yy, oczywiście nagrywane, wiecie, z kartofla i tam z tyłu gdzieś trzęsą słapą, ale widać więcej na tym i widać faktycznie jak ta gra wygląda. I ty, nie wiem, Krystian, widziałeś te gameplaye już takie Działem. czyste, bez tak, montażu? Tak, tak, tak, tak, tak. No i, no i, no i co? No, na rynku w tym momencie mamy Forze Horizon, mamy Forze Motorsport 6, co w tym momencie, jak dla mnie, jest jednym z lepszych e, z takich na... Pół -symulacyjnych wyścigów. Mamy na rynku Projekt Cars, który jest kompletną symulacją i bardzo szybkimi krokami się zbliża Aseto Corsa, tak? Która ma być totalną symulacją z miliardem przycisków, ustawień, użyciczków i tak innych. No i mamy też Nitro Speed, tak? Który jest kompletną, realistyczną symulacją. Dobra, tak? śmieję się, żartuję. I A, gdzie tu. W no. tym wszystkim się, gdzie tu w tym wszystkim będzie miejsce dla Gran Turismo, to powiem Ci szczerze, nie ma najmniejszego pojęcia, bo ta gra wygląda jak Forza. Może rzeczywiście ma troszeczkę lepsze modele samochodów, ale Krystian, proszę Cię, to jest 2016 rok, a samochody jadące. Driftem w połowie złamane, tak na zakręcie, robiąc masę dymu za sobą, nie zostawiają nadal, nie zostawiają nadal e, śladów opon. Nadal mamy ten sam dźwięk przy skręcaniu, jaki opony wy, wy, wydzierają z siebie. Tak to jest to samo, co było w Gran Turismo 3, w Gran Turismo 4. E, mm. Mam nadzieję, że chociaż przez tyle lat udało im się zaimplementować, wiecie, lampkę wstecznego cofania, tak, która się by zapalała, bo w poprzednich częściach nawet tego nie było. Jak dla mnie to będzie to samo, co mieliśmy do tej pory w grafice HD extra, super, z więcej modele, z, z większą ilością modelów premium. A czemu tak twierdzę? Słuchaj... Mm pokazują zwiastun najbardziej oczekiwanej gry wyścigowej na Playstation, jaka istnieje, a zamiast pokazać czysty gameplay, to nie pokazują, jak wygląda menu, jak wygląda tryb robienia fotografii, że w, w tym trybie można ustawiać samochody, można ustawiać inne rzeczy. No kurde, panowie, albo się chwalimy, wiecie, prawdziwym, prawdziwą fajną symulacją, albo jakimś tam modelem jazdy, który rzeczywiście już jest na poziomie innych dostępnych na rynku, no bo nie oszukujmy się, te racery, które są w tym momencie na rynku, prezentują naprawdę duży poziom i każdy znajdzie coś dla siebie Siebie. i jak dla mnie Gran Turismo jakiegoś większego ogólnego sukcesu jakiegoś nie, nie, nie będzie miała, no bo wiecie, fanów jest masa i każdy czeka na to i każdy to kupi, ja też pewnie to kupię ale kurde, no jestem zawiedziony strasznie, naprawdę myślałem, że Ta zobaczymy prawdziwą no, płasko no, no, ona, ona no, wygląda płasko, no, najlepsze i... ja porównania oglądałem z no, GT6, no. takie szły na tych samych trasach to wiesz, na tych porównaniach to wygląda spoko no bo jest więcej szczegółów, no bo jest tam nie wiem, lepsza rozdzielczość czy coś w tym stylu, tak, lepszy freemate jakieś więcej szczegółów w tych samochodach więcej szczegółów przy trasie ale to wciąż wciąż wygląda tak jak kiedyś powiedzmy, no miało ten urok ale wiesz, te trasy są jakieś takie, wiesz, no hmm, powiem się tak, no Orza, nawet ta starsza po prostu miała ciekawsze te trasy, jakoś więcej było tych mm, elementów dookoła, jakoś to wszystko się działo, może trochę bardziej dynamicznie, nie wiem, a tam jest taki, wiesz, ten, ten styl pudełka. Ja uwielbiam Gran Turismo, ale chciałbym, żeby to się gdzieś rozwinęło, tak? Wiesz, gry się zmieniają, jest inne tempo nadane i, i tak jak się kiedyś nawet, wiesz, w Need Speedzie, mm, który zawsze był, wiesz, mocno arcade'owy... Yy, to bez porównania szybciej śmiga się w nowym Frospidzie. Odczuwalnie w sensie, nie? Odczucia są, wiesz, bardziej dynamiczne niż to było kiedyś. I pomimo tego, że to dalej ma być symulator, to też bym oczekiwał trochę, trochę więcej dynamiki. Okej, okay, grafika jest... jest fajna. Pięknie się cienie załamują na wskazówkach, yy, wiesz, z widoku z kierownicy na zegarach, tak? Ale wiesz, no to, to nie chodzi tylko o to, tak? No, coś ta gra, żeby wiesz, pokazała więcej. Oni powiedzieli, że ją zrobili w 50% na razie, a chcą ją wydać jeszcze w tym roku. To jest pierwsza rzecz, jaką, pierwsza rzecz, w jaką nie wierzę. Że oni ją znaczy, puszczą dlaczego, nie wiesz? dlaczego nie wierzysz? Dlaczego Oczy nie Oczywiście, no. że ją wydadzą. Wydadzą ją jak poprzednie części, a, czyli no. prolog. I będziesz miał naj, najdroższe płatne demo na PlayStation 4. No przecież. A, no to jak... chyba w ten sposób. Oczywiście, że to zrobią. Oczywiście, że to zrobią. Przecież. Tak jest kolejna gra, było. która resetuje serię. Tak jak już mamy te wszystkie, no, wiecie, dokładnie. jakieś Battlefieldy i tak dalej, tutaj Gran Turismo Sport znowu, wiesz, rezygnujemy z cyferek, bo cyferki się nie sprzedają. Ja w ogóle ten, I no dobra. Po, po, po, też jedną rzecz, tam, bo no? boję się, że to zapomnę, a to, słuchajcie, jest takie w sumie dla mnie ważne, no bo Gran Turismo cały czas mianuje na miano symulatora, tak? Już od drugiej części, czy nawet od pierwszej części się chwalili, że The Real Driving Simulator, tak? Ale słuchajcie, Forza wprowadziła od piątej części w szósty już to naprawdę bardzo fajnie pokazali. E, dynamiczny kokpit, nie wiem jak to inaczej określić, wydaje mi się, że wszyscy wiedzą o co chodzi, czyli asfalt nie jest płaski, nawet te najlepsze tory wyścigowe nie są stuprocentowo płaskie, tam są dziury, tam są kolejiny, tam jest normalna nawierzchnia jak mamy na ulicach, tak to jest asfalt i samochód w wpada w te kolejny i w, słuchaj, jedziesz samochodem w fotelu sportowym, kubełkowym, ma, jesteś przypięty pasami, ty czujesz każdą nierówność i w tym momencie kamera, wiecie, kam, kamera, widok z naszych oczu się trzęsie i w Forzie już to jest zrobione i to jest naprawdę kapitalna sprawa i naprawdę ładnie to wygląda, można czuć jeszcze mocniej samochód w Gran Turismo i znowu jedziemy jak po lodzie, znowu to jest tafla lodu i po prostu... Pulpi, ten pulpit, cockpit nawet na sekundę nie zadrży, co... No, no kurczę... Trochę no, jak no, latanie samolotem u nich, to prawda. Dokładnie. I, <laughs> i no. fizyka, z tego co widać na powtórkach, na tych gameplayach, e, fizyka naprawdę dalej prezentuje ten sam piękny karton, no, może on troszeczkę tam więcej zmo zmoczył się i jest troszeczkę bardziej taki, wiecie, twardy, ale no kurczę... To nie jest to, co, co ja Ciekawe, co po... z uszkodzeniami zrobią w ogóle. No no, no no, właśnie, słuchajcie, jak ja bym wypuszczał Czy zapowiedziane zwiastu... są, że będą, tak? Zapowiedzieli, że są, tylko na pokazach były wyłączone specjalnie, ale zapowiedzieli, Aha. że są, tylko... Coś czuję, czy... że będą słabe. Czyli jak no ja bym wypuszczał wiesz, czy, zwiastun... czy one będą takie, że koło odpadnie i, i w razie czego, jak przypierdzielisz w bandę, no bo wiesz, de facto, no, jeden dzwon na wyścigu powinien cię eliminować, tak? To jest, wiesz, real driving simulator, tak? No ale w poprzednich częściach. Czasami, jak wypadniesz z trasy, to i tak już nie dojedziesz na pierwszym miejscu, tak? więc i tak już bierzesz restarta. No to czemu by no tak nie zrobić, że wiesz, przy bandzie? W, w poprzednich częściach też zapowiedzieli, że będą zniszczenia i były zniszczenia. Mianowicie, jak parę razy walnęliście w bandę, no to w bandę to po prostu auto wam skręcało na lewą albo na prawą stronę. I to były ich, to były ich zniszczenia samochodów. I dążę do tego, że jeżeli ja bym był. Yy, Deweloperem takiej gry, jeżeli ja bym chciał marketingowo sprzedać grę nowym albo fanom serii, no to słuchajcie, nowość, zniszczenia, pokazać konkretny wypadek na to, że no to wszyscy już by bili brawo na stojąco, gwizdali i w ogóle, tak? No i co? Dalej pokazali ścigające się kurcze kartony nie pozostawiające śladów opon na asfalcie, kurde samoloty, tak? No. zobaczymy, co z tego zdjęcie będzie. Zdjęcie pokazali tego auta skasowanego. No, kasację to, to Ja wiem, że nie będzie, bo żadna gra teraz nie ma kasacji. To przecież jest proste, wiesz, wynika z tego, że masz dużo mocy. No, Licencję, A nikt nie chce licencji dawać na to, żeby się auto e, Powiem Wam tak. E, Gran Turismo ogólnie, no, wydaje mi się, że na ostatnią generację, e, która była, czyli na wtedy, kiedy była PlayStation 3. Miało kryzys i to dosyć mocny kryzys. Wydaje mi się, że najlepsza część, jaka wyszła ostatnio, to była czwórka. Piątka była bardzo podobna, szóstka to, to nie, nie doczekała się w ogóle dobrej premiery, bo to już były sfełek tych konsol. No, ale wydaje, wydaje mi się ciesze. też, wydaje mi się, poczekaj, Tomku, jeszcze skończę. Wydaje mi się, że gran Turismo zaczęło się pieprzyć od momentu, w którym pojawiła się Forza. I to Forza na tym dobrym poziomie. I w tym momencie nie, nie wiem, chłopaki z, z, z, z tego. Poligon. E, oni mieli zawsze problem Polifonium. z grafiką. Z Polifoniem, tak. Oni mieli zawsze problem z tą grafiką i, i tutaj to widać. I, I strasznie wygląda ta grafika. Ja ewentualnie jeszcze sobie myślę, Tomku, że może przecież ta gra ma wyjść na wiarze. Nie wiem, czy, wydaje mi się, że tak... Ona tako... jest zapowiedziana na tak, VR. Tak, więc, więc że być, będzie może, nie? być może dlatego też ta grafika wiesz, może nie chcą robić dwa razy tej samej roboty, przecież i tak będą musieli, ale, ale może też po, pod tym względem to nie jest tak zajebne. Może zaj chcą po prostu, no dobrze, 60 ale... na wiaże, nie? No, ale powiedzcie, może, no, że, że... Mówiłeś o Gran Turismo, że miało kryzys, a właśnie Gran Turismo 6 była ostatnim, ostatnią częścią na PlayStation 3 i de facto ona była w sumie najlepszą częścią jak dla mnie, jeżeli chodzi o fizykę, bo tam pokombinowali z suwaczkami i Aha, bo, tymi bo autami te... już się no dało tak, jeździć. Tak, tak, tak. Ale ja jako gra była... Znaczy, z tego co widzę po, rec po recenzjach, bo było, jako gra było, była dosyć średnia, taki odgrzany... Kotlet, może faktycznie tą fizykę trochę poprawili, można Tam było się i... coś zaczęło dziać po prostu, nie? Można w tej było, szóstej części. było jeździć po kosmosie, chyba tak. To. to... Ta część. Ja pamiętam, tak, tak, jak tam, tam ten tak, no, więc ten to, łazik. To, to chyba tyle zapamiętałem z tej części, bo ogólnie wiem, że troszeczkę objechali. Może najwięcej nowości to, to piątka wniosła, bo piątka wniosła przede wszystkim te modele, samo tam były wtedy premium, tak, czyli na 400 aut było powiedzmy 70 czy tam ileś samochodów takich nowych premium, gdzie, gdzie miałeś te widoki z kokpitu w środku. tak, To była pierwsza duża zmiana. Druga, że to była pierwsza wersja gry na PlayStation 3, nie licząc tego prologa więc był hype na grafikę trzecia zmiana względem czwórki to był tryb fotograficzny, czwarta to jakieś takie wydarzenia typu NASCARowe albo, albo te kartingi, albo WRC, albo Top Gear tor, coś w tym stylu tak? no to piątka wniosła najwięcej tych zmian szóstka faktycznie była tym kotletem wiesz, poprawionym, odgrzanym, ale ale ja bym tę piątkę ocenił najwyżej. No, i, i teraz mamy... a, a dla mnie ani piątka, ani szóstka nie była tak rewolucyjna jak czwórka. I te, te a ja, ja się myślałem, tego trzymał, myślałem, że powiesz, że nie. Gran Turismo dwójka, nie? A no to dwójka to już w ogóle. To, to, to jest najlepsze Gran Turismo ever, ale chodzi mi o, ten, o tą ostatnią ładniejszą grafikę, dajmy na to, i gdzie to ruszyło, i gdzie, gdzie ta Forza pojawiła się jako konkurent. To dwójka to kompletna była rewelacja wtedy. No, dobra, słuchajcie, rozczulamy się, nie rozczulamy się, czekamy w sumie na Gran Turismo, wiem, że Tomek na pewno będzie grał, jest wielkim fanem, ja być może ze względu na to, że wyjdzie na VR, też spróbuję, jestem tylko ciekaw, czy, czy to będzie dostępne faktycznie tego w tym, w, w, w tym listopadzie właśnie, e, obserw z VR-em od razu e, i czy będzie to przed Drive cabem. No właśnie tu, chciałem tu to jestem... powiedzieć, bo no. mówiliście, że ta grafika jest taka słaba. Wiecie, ze względu na to, że VR będzie, no ale przecież Drive Club też ma znaczy... zapowiedziane obsługę VR, no. a tam grafika, no to kosi dupę, nie? No, tak, no, można tak, tak, tak, tak, tak. Nie, no, no to akurat może szukam e, takiego, nie wiem. E, no ale wiesz, Drive Club Szukam no, jakiegoś, no. m, Drive Cluba będą robili patchem, tak? Jest zapowiedziane, ale będą robili patchem. I ale to będzie być... jakiś chyba konkretny patch z tego, co. Tak, no ale wiesz, może być tak. Że oni będą robili to paczem, ale jeżeli wyciągnęli wszystko, wiesz, co, co, się da na jeden ekran na, 1800, na 1080, no to wiedzą, że tego na wiarze nie powtórzą i że będą musieli coś tam gdzieś tam poucinać i przy odpalaniu wiara będziesz miał, powiedzmy, jakieś tam rzeczy zrobione, które ci tego nie pozwolą, e, nie pozwolą odtworzyć. A jeżeli będziesz miał na Gran Turismo Sport, wiesz, wrzucone wszystko od początku, zaprojektowane, że będzie tak samo wyglądała tu i tu. Kto wie. Tylko, że oni mają już, wiesz, develop kita z PlayStation Neo, czwórką Neo, tak, więc no, kto wie tak naprawdę, jak to będzie wyglądało finalnie. Ale ten, nie można jednej rzeczy, wiecie, powiedzieć o tym zwiastunie, to, to czuć od razu klimat grantulizmu. No nie pomylicie tej gry no nie, nie, nie, z żadną inną. Od razu z pierwszej sekundy na, z ekranu się wylewa właśnie pasja, pasja polifonii do, do samochodów i tak innych spraw. To jest fajne, no bo no, Gran Turismo rzeczywiście taką fajną swoją tożsamość ma. E, tylko, że zapominam o jeszcze jednej bardzo fajnej rzeczy. Fajnej czy nie fajnej, to zaraz się okaże, bo żeby mieć 100% zdań wiecie, zabawy z tej gry, no to trzeba grać w to na kierownicę. A wiemy, jak to jest z kierownicami na PlayStation 4, tak? Jeżeli nie masz 1500 zł, to nie podchodź i to jest smutne I to, i to, i to i jeszcze, jeszcze dobrze by się to komponowało z tym VR-em co? masz VR za 1500, konsolę za 1500 i kierownicy za 1500 no i jeszcze stelaż do tego jakiś dorzuć, nie? No, to jest to, co mówiliśmy ostatnio, że tanie wychodzi kupić jakiś, wiecie, samochód go troszeczkę przerobić i na prawdziwe ścigi się zapisać, nie? no tak, e, dobra, e, słuchajcie, więc Gran Turismo, zobaczymy jak wyjdzie i no czy, czy, czy to będzie faktycznie taki graficznie graficzny tytuł jak myślimy e, słuchajcie, idziemy dalej, e, coś lightowego e, MacGyver, ha MacGyver muszę o nim powiedzieć, słuchajcie czy widzieliście trailer nowego MacGyvera, tak MacGyver wraca po 20-30 latach nie. jak ty powiesz, że ten Rudy ci się podoba to ja wypisuję nie, się z tego no podcastu nie, jest, <śmiech> jest, jest, jest tak kiczowato beznadziejny, że to szok ten aktor zupełnie mi się nie podoba i nie wiem, on tam wygląda, jakby miał, nie wiem, 20 a parę lat. W serialu ten MacGyver był no, du, dużo starszą osobą, no, ale. Ale był taki widzę, że... po wojsku, taki 30 lat. Tak, tak, parę tak, tak. Latek, tylko tylko że zauważcie, że teraz wszystkie postacie odmładzają. Rafa może zobaczyć, że na przykład Spider-Man jest, jest super młody, czy. No jasne, że tak. Czy, no, może akurat Batman jest całym wyjątkiem, ale Lex też jest młody. Bardzo dużo tych komiksowych postaci, których wyszukują, są, są coraz młodsi. I tutaj MacGyver, no, no, no, dla mnie jest trochę za młody. Słuchajcie, to będzie, to będzie kompletnie słabe, ale ja będę to oglądał. To będzie tak <laughs> słabe, że to słabe. Ja widzę, jak to jest w ogóle nakręcone. To jest, to jest taki serial kl klasy C, dajmy na to. Jak, jak jeszcze tanie ten chory, uśmieszek jeszcze. ja będę to jeszcze. oglądał. No, jak on no. próbował tą minę, wiecie, starego MacGyvera, wiesz, na, naśladować na... Jezu, jakie to jest słabe tak, Boże, tak. Jak, jak nie macie co robić w piątek wieczorem w domu i wam się tak no. nudzi i alkohol się skończył włączcie sobie ten, ten, ten trailer to po prostu jest, o Jezus Ja to... sobie włączę w tej chwili nawet żeby się pośmiać, ale powiem wam, że przed... Jeszcze nie, chciałem tylko zwrócić się na jedną uwagę, że mnie że wrażenie, że zremiksowali starą muzykę z MacGyvera i, i, i macie taki zremiksowaną właśnie... No, co, coś tam, coś tam tak grało tak, właśnie. Tak, tak, tak. E, ogólnie słabe. Ja wrzucałem trailer na stronie, więc możecie sobie luknąć. E, i nie czekajcie. A jeżeli byli, oglądaliście kiedyś, to sobie obejrzyjcie z ciekawości, tak jak ja w sumie. E, słuchajcie, dobra, nie jedziemy dalej, mamy tego bardzo dużo i nie ma czasu na wszystko. E, dobra, więc ja tylko powiem w ramach ciekawostki, słuchajcie, GTA 5 Tytuł ma już trochę lat. Może nie, nie aż tyle lat, ale tam y, koło 3 lat ma. E, dwa słuchajcie, i pół roku chyba, nie? No, chyba 2,5 dwa, dwa roku, ale, ale wolę wyolbrzymiać. Słuchajcie, 65 milionów kopii sprzedało się GTA 5 na całym świecie. 65 milionów. Eee, nie ma żadnej takiej gry na tej generacji, która się tak dobrze sprzedała. Oczywiście to nie jest tylko PS4 czy Xbox, to jest jeszcze PC, ale no rewelacja. No, Rockstar robi to dobrze, 65 baniek. Eee, mam nadzieję, że Red Dead Redemption 2 jest w drodze. Eee, to tylko w ramach ciekawostki i Tomku no jakaś to jakaś, też, to, jakaś, też jest, to, jakaś to też jest to też jest ciekawostka no no tak to też jest ciekawostka słuchajcie bo Microsoft próbuje dążyć do tego że e, zrobi jedną wielką szczęśliwą rodzinę wiecie z komputerami z Windowsem 10 z Xbox One wiecie ze sklepikiem Windows Store wszystko to ma być jedną wielką rodziną nie e, i teraz słuchajcie Pojawiły się takie plotki, newsy, ktoś doszukał się czegoś, mianowicie jest taki program, który się nazywa Torex Pro i to jest po prostu klient torrenta, który służy, wiecie, do pobierania i dzielenia się plikami, do pobierania i dzielenia się torrentami, tak? Przy użyciu, przy użyciu komputera i w ostatniej łatce do tego programu doszła obsługa działania z Xbox One ktoś tam się dokopał, wiecie, do plików i wynalazł właśnie taką śmieszną rzecz. I można powiedzieć, że możemy doczekać czasów, że będziemy sobie na Xboxie pobierać torrenta najnowszej gry, która miała premierę i będziemy sobie w niego grać. Przez to, że cała rodzina będzie Windowsa dziesiątki już skrakowana, wiecie, różne magiczne rzeczy na kijach i takie inne sprawy co jest ciekawsze, jeszcze bardziej poszukałem ten programming i on jest dostępny w sklepie Windowsa 10, tak? Jako aplikacja można ją pobrać, kupić. Mm. E, oczywiście jeszcze jest bardzo długa droga do tego, zanim będzie, wiecie, możliwość odpalania torrentów na Xbox One, ponieważ e, wiecie, konsole to zamknięte architektury i trudno jest skrakować i tak dalej, i tak dalej. E, z tym, że jest jedna taka mała ciekawostka, którą też wyczytałem, mianowicie można każdego Xboxa uruchomić w trybie deweloperskim, tak? Jest aplikacja jest do pobrania, developers mode on czy tam jakoś to się enable nazywa pobieracie to, rejestrujecie się na stronie wypełniacie jakieś tam rzeczy, wypisujecie no i macie własną konsolę jako normalne urządzenie deweloperskie. i to w połączeniu z unifikacją całego środowiska Windowsa 10 jako jedna wielka rodzina, plus z tym torrentem jeżeli wpadnie to w ręce jakiegoś zdolnego programisty tak, no to możemy się w niedalekiej przyszłości doczekać piratów na Xbox One odpalanych natywnie albo na przykład pobieranie to z filmami i oglądanie je na żywo, tak jak to wiele teraz programów robi i takie inne historie. I moje pytanie jest, to jest ogólnie ciekawe, ale moje pytanie jest do was, czy to jest świadomy ruch Microsoftu? Przypomnę wam, że największą popularność, jeżeli chodzi o Xboxa 360 w Polsce zdobył dlatego, ponieważ była to konsola przerobiona i można było na niej odpalać pirackie gry, tak? Jak uważacie? świadomy ruch, czy przez przypadek, czy widzą, że nie można wygrać z playką czwórką w ilości sprzedanych konsol, dlatego może coś takiego tak, e, dobra, więc, więc, więc, więc w takim razie ja powiem, ja myślę, że to jest wszystko e, zaplanowane, oni o wszy wszystkim wiedzą, w końcu e, cały czas e, e, ca cały czas może zaprojektowali w końcu tą konsolę, zaprojektowali całe oprogramowanie Windows 10 i wszystko to miało działać. Oni wiedzą, co tam dokładnie jest. Jeżeli to jest, jest, jest, to to jest nie przypadkiem, tylko to jest moim zdaniem świadome działanie. Szczególnie, że Windows 10 ma być w ogóle ostatnim systemem, tak, i oni będą go cały czas ulepszać, więc on dziurawy wcześniej czy później, nawet będzie, bo musi być, bo to, bo to będzie tylko jeden system i może go będą po polepszać. E, tak czy jak zobaczymy, Tomku, co z tego będzie, sam jestem ciekaw. E, no może oni, słuchają ale to jest, no. y, jeżeli dobrze zrozumiałem, to że tej aplikacji jeszcze nie ma, ale gdzieś tam ktoś coś to ją znalazł, tak? Że nie, taka... aplikację możesz pobrać sobie normalnie w sklepie jest, Windowsa i Storex Pro, no. dokładnie, i najnowsza aktualizacja dodała obsługę Windowsa, Windowsa 2, Xbox One, tak? A może to, jak to jest trochę działać? w kierunku nie tego, żeby nie, nie pobierać gier z serwerów bezpośrednio, tylko, wiesz, yy, tak się trochę wymieniać, no taka forma dystrybucji <głos> powiedzmy, <głos> żeby na, na serwerach. To jak wymienimy się grami, bardzo no to, to właśnie, nie, no wiesz, nie kupujesz, nie, nie, oficjalnego, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, Hmm. Tak, tylko, że wiecie, to jest aplikacja firm trzecich, to nie jest, wiecie, jakieś wewnętrzne studio specjalnie w Microsoftu pisane, tylko to ktoś po prostu, jakaś aplikacja jakiejś trzeciej osoby, więc to, to, to, to, to tak raczej nie będzie działać. Nie, nie, nie, nie, raczej nie. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Dosyć ciekawa funkcjonalność. No, sam jestem ciekaw, no, zobaczymy, zobaczymy, e, to, dobra, to, to jedziemy dalej, e, to było z talentami. słuchajcie, e, jedziemy, jedziemy, sprzedaż, e, sprzedaż w tym tygodniu jest w sumie w miarę oczywista, e, oczywista, nieoczywista, e, słuchajcie, no, sprzedaż jest wczoraj, czyli 23 e, mają więc tak, pierwsze miejsce oczywiście Charter 4, tylko na PS4, kres złodzieja, drugie miejsce ma Doom, trzecie miejsce i tak wysoko, Homefront, The Revolution. Czwarte miejsce ma, jest, ma nowy Call of Duty Black Ops 3. Piąte miejsce jest Fire Emblem Fates Birthright. Szósta jest Valkyria Chronicles. Jakaś zamasterowana. Nie wiem, nie wiem. Siódme miejsce ma Tom Clancy The Division. Ósme miejsce Gran Turismo 5. Dziewiąte miejsce ma Lego Marvel Avengers. I dziesiąte miejsce ma FIFA. No, więc słuchajcie, tutaj spoko, Uncharted spoko, spoko, no, to było do przewidzenia, eee, to było do przewidzenia, chociaż jedna konsola, to też trzeba, to też trzeba pochwalić, że, że więcej ludzi kupiło Uncharted'a na jedną konsolę niż Duma na trzy w sumie, bo PC ty tu też się wliczają, więc e, całkiem nieźle można chłopakom pogratulować, no, no zobaczymy ile się utrzymują, myślę, że e, Overwatch, który wyjdzie... W sumie dzisiaj, tak? 24 premiera, e, który dzisiaj wyszedł, myślę, że za tydzień tu wskoczy i nam trochę pomiesza. Homefront pomimo tego, że jest słaby, no jednak jest to strzelanka i ludzie kupują takie gry i lubią grać w strzelanki, niezależnie od tego, czy jest to słaba gra, czy nie. E, my wiemy e, dzięki, dzięki Tomkowi, że prawdopodobnie jest to kiszka. E, FIFA dziesiąte miejsce, no ludzie już nie grają, aczkolwiek euro się zbliża, może jakaś aktualizacja wpadnie i FIFA ruszy do góry czy chcielibyście chłopaki coś jeszcze dodać czy jedziemy dalej ósme miejsce nie Gran Turismo 5 tylko Grand Theft Auto 5 eee, jedziemy dalej chyba co bo nie ma co o tych sprzedaży gadać jakoś więcej no wiadomo Uncharted 4 należy się Dum fajnie że jest całkowicie nie rozumiem trzeciego miejsca jako Homefront Revolution no ale w końcu ktoś musiał kupić żeby sprawdzić i się upewnić że jednak nie warto było tego kupić ma, trzeba było słuchać Tomka no Piąte miejsce Fire Emblem Fates to się w ogóle nie dziwię, bo Fire Emblem jest bardzo fajną gierką na 3DS, a sam w nią grałem, bardzo bardzo polecam tą grę, a to jest nowa część, więc wiecie, no, wszyscy kupią. Valkyria Chronicles to jest jakiś chyba remaster z PlayStation 3, jakiś RPG, nie wiem, też jakoś mnie to nie interesowało za bardzo. Dziwię się, że Division jest tak wysoko, bo siódmy miejsce myślałem, że to już dawno na jakimś dziesiątym miejscu jest. Z tym, co się z tą grą dzieje, to jestem pod wielkim wrażeniem. GTA 5, no to, to się naprawdę utrzymuje super. Lego, bo Lego, dzieci też jeszcze na tym świecie grają. No i FIFA. W e, tym te... jest 17, więc... Tak, e, tak, powiedziałem Gran Turismo 5, ciekawe. No ale gadaliśmy o Gran Turismo 5. Mogłem się że że Tak, Krzysiak, Tomek ma rację. GTA 5 na 8. Słuchajcie, jedziemy, temat główny. Temat główny. Tomku, więc zastanawiałem się, jak zacząć. Więc y, mam do Ciebie takie pytanie. Czy ta gra sprzeda tą konsolę? Ta gra sprzeda tą konsolę koniec recezji. Ok, jedziemy dalej, więc... E... Jedziemy dalej, to było wszystko. E, no dobra, no to wiesz, powiedz co, ja nam, nigdy czemu? Nie słyszałem jeszcze przy żadnej grze tylu po prostu ochów, jachów i... Ja, ja, tak, samo, ja tak samo, Facebook tak samo. Ale to piszczał. jest system seller, tak, Ludzie to się seller. Tylko wiesz, szkoda, że dopiero teraz trochę, aczkolwiek może to im się przyda, no. Co tu dużo mówić, no, zdominują już całkowicie chyba ten rynek. To jest gra i Oni do tej pory złej gry nie zrobili. Nie. A the Last of Us, no wiemy, Rafałowi nie za bardzo podchodzi, ale jedno trzeba przyznać, to jest naprawdę no jest okay dobra. Gra, jak najbardziej, Do... ja nie mówię, że tak. ja wyznaczam trendy. Każda, <laughs> Ka każda, czy... <laughs> czyli, czyli 2 na 10. Rafałowi, Rafał ma problem z zabijaniem tych zobiaków. w ogóle po co one tam są? Klikacze, 12. na 10. Tak. <laughs> No słuchajcie, no... Nie powiedziałem, sony że się... mam problem, powiedziałem, że ich nie lubię, więc tutaj nie mieszaj za bardzo. No dobrze, to 3 na 10, sorry. Okay, no. No. Słuchajcie, no, sony, sony jest niedobre, promki nam nie wysłali, więc musiałem pójść do sklepu i kupić za własne kieszonkowe grę Uncharted 4. I nawet jakby ta gra kosztowała 3,50, to ta gra jest warta tych pieniędzy, tak? Y to chyba są w moim życiu najlepsze, najlepiej wydane, nie to, że w całym życiu, najlepiej wydane pieniądze na grę, jeżeli chodzi o PlayStation 4. Tak to można powiedzieć. i wiemy, że wszyscy, że wszyscy, większość ludzi już na pewno ma o tą grę ograną. Dużo ludzi jest w trakcie grania, też wiemy, że na pewno dopiero niektórzy będą tą grę kupować z rynku wtórnego, tak? więc e, tu przed nagraniem się zastanawialiśmy jak o tej grze powiedzieć, żeby to jakoś w miarę ciekawie było i, i też żeby za dużo nie spoilerować, bo ani Krystian, ani Rafał jeszcze tego nie ograli, nie skończyli, więc też nie można im psuć zabawy. Więc jeżeli to nie będzie jakaś szczegółowa, jakaś e, dokładna recenzja, czy tam e, opinie moje wrażenia, no to się nie złoście, bo myślimy o Was wszystkich, tak? o, o, o każdym z Was słuchaczy myślimy, więc może zaczniemy od grafiki, tak, od najbardziej neutralnego gruntu, gdzie można najmniej komuś popsuć zabawę. I to jest najpiękniejsza gra na konsolę. Na każdą konsolę, jaka była i jest nie znajdziecie ładniejszej gry. Ba, na komputerze nie widziałem lepszej gry, jeżeli chodzi o takie przygodówki, tak? E, poziom. To nie chodzi o grafikę, wiecie, że to jest e, full HD i super rozdziałka i w ogóle cud i maliny. Nie. Chodzi o szczegółowość, o, o dopracowanie każdego elementu, jaki znajduje się w grze. To jest, to jest po prostu, to jest aż ponad ludzki poziom, jak dla mnie. E, piaski wypełnione piaski worki wypełnione piaskiem w momencie kiedy w nie strzelimy z tych worków robi się dziurka i piasek wy, wypływa wiecie już flagowa taka flagowa taka wizytówka można powiedzieć uncharted jak Nathan Drake wejdzie sobie do wody no to wychodzi z niej mokry tak no to to, to dalej jest zrobione z tym, to że to było jest jeszcze... 3 tak, było, ale wiecie, no, w Uncharted to pierwsze spraw, Pierwszy Anchored, pierwszy raz pokazało taką możliwość, tak? No, ruchy postaci są o wiele bardziej realistyczne niż, niż to było. Kurcze, widzicie, miałem gadać o grafice, a ja już zaczynam gadać o gameplayu, tak? No, grafika po prostu niszczy, miażdży, no to jest po prostu nowa jeszcze, generacja, jeszcze, To jest nowa jeszcze, generacja. Chciałem do tej grafiki, tamko, bo ty jesteś świeżo, nie? Po tej trylogii, tak? Tak, tak, tak, tak. I ty widzisz ten dy dysonans, jaki jest między, ostatnią częścią, dajmy na to, tr trzecią czwartą. i czwartą. Masz to tak jakby na bieżąco. Więc e, jesteś w stanie zauważyć wszystkie te elementy, które się zmieniły. Tak, i i no powiedzmy sobie, porównując trzeciego, ostatniego Uncharted do czwartego, no to tak jakbyśmy porównywali pierwszego Uncharted do trzeciego. Tak? no To jest e, niesamowity skok, jeżeli chodzi o każdy element grafiki, o postać najtena która no, no po prostu, kurczę, słuchajcie, tam musi ubrania ruszają, e, ubrania się brudzą, e, włosy się ruszają, na twarzy widać jego grymas, e, zmarszczki, no wszystko to jest wręcz niespotykany poziom dokładności, jak dla mnie e, przy takiej grafice. Gra, jeżeli chodzi o, o, o framerate, no to, to tam nie jestem w stanie z momentu, kiedy zwalniało. Wydaje mi się, że na pewno zwalniało, bo, bo czasem to, co ta gra robi z konsoli, to, co robi z, z telewizora, to, co ta gra robi z moich oczu, to było niepojęte. No, są takie momenty, że po prostu wypalało mi oczy. tak? Mógłbym powiedzieć o największej lokacji w tej grze, ale nie za bardzo mogę mówić, no bo to jest też troszeczkę spoiler, ale kiedy mniej więcej w połowie gry będziecie mieli możliwość poruszania się po takim na wpół otwartym świecie, to uwierzcie mi, yy, Wiedźmin trzeci to jest najbrzydsza gra, jaka jest w porównaniu do tego jednego etapu, który znajdziecie w tej grze. Yy. Każda część Uncharted miała jakiś taki temat główny. Pierwszy Uncharted to był dżungla, drugi Uncharted to, to był śnieg, trzeci Uncharted to był, była pustynia. Eee, w tym Uncharted mamy to wszystko połączone w jedno i powiedzmy sobie, Czyli dostajemy śnieg na taką. No, dokładnie. Śnieg na pustyni w dżungli, nie? <śmiech> Żebyśmy byli <śmiech> dokładni. <śmiech> Ale tak serio mówiąc, jeżeli zbliżamy się do końcówki gry, to wchodzimy w chyba najpiękniej i najpiękniej, najbardziej realnie od, odwzorowaną dżunglę, jaka, jaka, jaka jest w grach. No bo to, to nie jest spoiler, no i na końcu gry y, można powiedzieć, że cofamy się tak naprawdę do początków i porównując grafikę z pierwszej części do, do tej, no to, to nie da się tego po prostu opisać, to, to jest coś niesamowitego, tam każda trawa się rusza, każ, każda wiecie, e, jakaś tam winoroś, jakieś tam krzaki, no to wszystko rusza, wszystko reaguje na postać Natana, to, to jest po prostu petarda, to jest nowa generacja, e, która kurczę powinna być jako startowa granat na czwórkę, tak moim zdaniem, żeby zachęcić do zakupu i pokazać moc konsoli, ale cieszę się, że teraz ta gra wyszła. Ja myślę, i że oni momencie... się trochę dobrze pobawili i że tak się wtrącę, ale myślę, że te dwa remastery, które Naughty Dog puściło, czyli kolekcję plus The Last of Us, trochę pozwoliło im poznać specyfikę konsoli, żeby wiesz wyciągnąć wszystko z, z czwórki teraz. Bo jakby wyjechali, tak już tak, tam... od razu na początku, to moglibyśmy mieć takie wiesz, dopasione łożydoksy czy czy coś w tym stylu. Jeszcze miałeś The Last of Us z No to mówię, no, The Last of Us i kolekcje, nie? Aha, aha, aha, gry. Okay, może nie usłyszałem, okej okay, no. I bardzo właśnie widać te naleciałości w Uncharted, jeżeli chodzi o The Last of Us. wiecie, cały ten cały ten, jak oni budowali ten Nowy Jork, czy to nie już nie pamiętam dokładnie, czy to w Nowym Jorku było jeżeli chodzi o te etapy porośnięte, wiecie, tymi drzewami, tą roślinnością, wiecie, już tyle lat, jak tam te, te zombie były, to widać, że oni tam naprawdę skumali bazę i w czwórce ładnie tak zrobili, realistycznie wyglądające od, od, od wielu tam, wiecie, wieków, lat opuszczone miejscówki porośnięte tymi drzewami, fajnie to wszystko wygląda, no realnie epicko, kurczę... Jest dobrze, jest dobrze i widać już na pierwszy rzut oka, że gra jest bardziej taka poważna. Wiecie, chodzi mi o to, że nie będziecie mieli w tej grze takich chorych akcji jak na przykład było w drugim Uncharted i pościg na pościg na pociągu, tak czegoś takiego nie zobaczycie. Jest jeden pościg w, w, w grze, który był na zwiastunach, jeżeli ktoś oglądał zwiastun pierwszy z gameplayem, no to wie o co chodzi. Ale takich akcji za dużo nie ma, tak? Czy to, jest, czy to jest minus? Wydaje mi się, że przy patrzeniu na tą grę jako całość to jest plus, bo nie wiem, czy się będę powtarzać, ale gra się stała bardziej taka dorosła, bardziej taka poważna, wiecie? Uncharted, cała seria doroślała razem z nami, że tak powiem. Nie? I jeżeli teraz mając powiedzmy sobie te 30 lat, ja bym włączył takiego Uncharted, który wiecie, z uśmiechem na twarzy biega po, po dachach walących się budynków, jak to było wiecie, w trójce, to nie wiem, czy by mi się to tak bardziej podobało. No, czwórka naprawdę z tym bardziej realnym podejściem trafiła super w moje gusta i za to jak najbardziej wielkie brawa. Ogólnie są jakieś zarzuty do do tej gry, że pierwsza połowa strasznie wolno się rozkręca i gra przez to staje się nudna, bo rzeczywiście mamy tam troszeczkę więcej przygody, troszeczkę więcej aspektów fabularnych mi takiej czystej gry, wiecie, skakanie, strzelanie i odnajdywanie zagadek. Można powiedzieć, żeby nie psuć gry, jest tam bardziej się bawimy w życie, tak? Bardziej bardziej poznajemy Nathana z tej bardziej ludzkiej strony, jak, jak on tam sobie radzi po tych wszystkich częściach poprzednich gier. E, bardzo fajnie, że właśnie tak się odnieśli do, te, do tej całej serii. I to bardzo fajny charakter tej w moim zdaniem nadaje, taki, że po zobaczeniu, po zobaczeniu końcówki i epiloga, o którym nic nie powiem. Sprawia, że to jest chyba naj, najfajniej zrobione zakończenie całej serii jak, jak dla mnie, tak? Więc I może ja to się fabularnie jest, jest bardzo dobrze. No nie ma fajerwerków, nie ma jakichś, wiecie, nadprzyrodzonych akcji, jak to było w każdej z poprzednich części i za to bardzo dziękuję, bo nie wiem jak wy, ale mnie motywy, wiecie, jakichś tam nawiedzonych, e, nawiedzonych stworów w jedynce, czy tam, wiecie, jakichś tam e, nieśmiertelnych ludzi w trójce, czy tam w dwójce, już nie pamiętam co było, ale w dwójce też chyba były jakieś w dwójce takie były dziwne. takie niebieskie stworki. Były, były, tak. Dziwne, no, to z miasta. To pod, koniec, pod koniec gry ja, pamiętam. No to w czwórce tego nie będzie, tak? To, to nie jest spoiler i, i nie, no jeżeli spoko. czekacie na to, jeżeli czekacie na to, to się zawiedzie, zawiedziecie, bo tego nie będzie. Nie ma UFO. Ale jak, jak Tak, nie, nie ma UFO. 2 na 10, ale jak dla mnie bardzo dobrze, że tego UFO nie ma, tak? Bo nie psuje całego charakteru tej gry. Tomeka, jak jest z pojazdami? Bo jak były trailery pierwsze, no to oni, znaczy trailery, nie trailery, gameplaye game w zasadzie, jak wypuścili, to tam była ta scena chyba z początku gry, tak można było wywnioskować, że, że tam jest e, strzelanina jakaś na jakimś targu, potem pościg Jeepem, nie? Tak, tak. No i ja wtedy rzuciłem hasło, że no fajnie ten Jeep, oczywiście dynamiczna scena, ale że w zachowaniu w zachowaniu tego auta, że dalej to gdzieś tam powiedzmy burzyło cały klimat, bo, bo to auto jechało tak wiesz ostro po szynach i tak powiedzmy nienaturalnie się zachowywało, wiesz, te poślizgi takie sztuczne były. No w poprzednich częściach też tak było, nie? I nie wiem ile tu jest takich akcji z samochodami, ale jest coś takiego, czy, czy znaczy raczej to pytanie? Tak, potępujemy? jeżeli. Jeżeli chodzi o, elemen, o, o etapy, gdzie będziesz jeździć Jeepem, to tych etapów za dużo nie ma, ale jak już są, to dają naprawdę robią, robią dobrą robotę i mamy o wiele większą, większą większe pole manewrów niż to było w poprzednich częściach, tak? Tutaj możemy tym Jeepem naprawdę jechać tam, gdzie chcemy. No robi się Robi się w pewnym momencie z tego, z tego, etapu na Jeepie, robi się GTA. Można powiedzieć takie malutkie GTA, tak? Możemy jeździć, wychodzić z samochodu, wiecie, używać linki, rozwiązywać jakieś plenerowe zagadki z użyciem wyciągarki w Jeepie, wiecie, musimy jeździć w niektóre miejsca. No, naprawdę ten etap, jeżeli chodzi o Jeep, bo mamy jeden taki etap, gdzie jeździmy tym Jeepem, on kurde robi taką dobrą robotę, że fizyka jest fajnie, jeżeli chodzi o fizykę błota, wody, wiesz, te nawierzchnie czuć, oczywiście to jest arcade'owy styl jazdy to nie jest, wiecie, tam symulacje, to tam nic nie ma zresztą to jest Uncharted, tak? No wiadomo, no, no, ale wiesz, tutaj... no, jeepa można dobrze odnieść nawet tak jak w Metal Gear'ze był, nie? No to tam spoko się całkiem te jeepy zachowywały. No powiem Ci, że moim zdaniem o wiele lepiej jeździ się niż w Metal Gear Solid. Właśnie... No to dobrze, to jak jest lepiej Właśnie... to jest dobrze. Właśnie ten jeden etap, który jest w tej grze pokazuje jaką brzydką grą tak naprawdę jest ten etap w Afryce w Metal Gear Solid 4. Porównując wiecie, jeden do jednego obok siebie, no to o Jezus, ci ja co znali tak, co, on co nie zrobili, metal to... Metal Gear graficznie nie urywa. Jest, jest dobrze. Jest de facto też jeden taki etap, gdzie jeepem zjeżdżacie, Ala na szynach. Wiecie, macie do wyboru ścieżkę prawą, ścieżkę lewą, albo pojechać środkiem, tak, no to tam fizyka jest troszeczkę zmieniona, ale tam w tym momencie się tyle rzeczy dzieje na ekranie, wiecie, tyle wybuchów, tyle różnych fajnych rzeczy, że nie zwracacie na to uwagi. No, ogólnie jeżeli chodzi o takie gameplayowe rzeczy, jedyna rzecz, do której mogę się przyczepić, to są skrzynki, które mają podczepione kółka. Wyobraź sobie, wyobraźcie sobie sytuację. Wchodzicie do świątyni, która nie była otwierana, wiecie, od ileś tam lat, a w środku jest nowiutka, nowiutko, wiecie, złożona, zbita skrzynka, która ma podczepione takie wózkowe, wózkowe rolki, kółka i możecie ją posuwać, tak? Jak było na przykład w The Last of Us, te etapy z tym kontenerem. No to dosłownie to tak wygląda, więc myślę, że ktoś tam, nie wiem, ktoś zapomniał może, wiecie, wyjąć te skrzynki albo przygotować różne modele, albo coś w tym stylu to troszeczkę jest taki dysonans jak dla mnie ale A takich scen gdzie jak... oni na przykład sam w pojedynkę albo wiesz pomóż mi drugi i przesuwają wiesz 500 kilowy kamień na przykład żeby wiesz coś tam ustawić wiesz bo we dwóch mają tyle siły to też się zdarzają pewnie dalej no i tu jest właśnie fajna rzecz zrobiona, gdzie oni widocznie odrobili lekcje domowe, jeżeli chodzi o The Last of Us, bo przez praktycznie 80% gry będziemy z kimś chodzić, tak? Cały czas będą rozmowy między tymi postaciami na różne tematy, odnośnie fabuły, odnośnie, wiecie, jakichś pierdłek. I też będzie parę takich miejsc, gdzie właśnie jest potrzebna druga osoba, żeby gdzieś się wyżej wspiąć, żeby jakąś zagadkę zrobić, ale nie oczekujcie, wiecie, z tego jakiegoś drugiego portala, tylko to będzie zwykła, wiecie, zagadka wciśnij trójkąt, aby coś, tak. Ale widać fajnie tak dorosła ta gra się taka stała, bardziej realna, to się powtarza i to będę się powtarzać, bo pod każdym względem widać to, że, że no, jest, jest strony realizmu pchana ta gra. The Last of Us duży odcisk ma na tą grę jak dla mnie i to też jest bardzo fajne, tak? No będzie, będzie nawet nieraz będziemy mieli cztery postaci na ekranie i oni będą cały czas ze sobą rozmawiać, żarty robić i też jest bardzo fajna mechanika zastosowana e, mianowicie są takie powiedzmy sobie ukryte scenki przerywnikowe, w momencie kiedy kiedy wiecie, idziecie sobie postaciami i nagle ktoś zaczyna mówić pojawia się nad tą osobą ikona że możemy tą rozmowę popchnąć dalej oczywiście nie musimy tego robić, możemy go olać i iść dalej sobie tam, wiecie, skakać po Lilianach i zbierać, wiecie, pirackie skarby. Ale jak ciśniecie trójkąt, no to zaczyna się scenka przerywnikowa, gdzie, gdzie Nathan sobie rozmawia z jakąś postacią, czy to ze swoim bratem samym, bo to też nie jest tajemnica od pierwszego zwiastu, no nam pokazują, że tam pojawia się brat, brat Naitena. No i fajne to są rozmowy, kurczę, wiecie, to, to, to, to ładnie to się ogląda, to się ogląda jak taki dobry film, no. Tonku, ja, ja, ja miałem do Ciebie pytanie a propos jeszcze tej grafiki. Bo, bo wiem, że grałeś też online. Czy widzisz grafikę, różnicę gra, tej grafiki między trybem online a trybem single player? Oczywiście, że tak. Tryb multiplayer I... jest w 60 klatkach, tryb Aha. single player jest w 30 klatkach. Ale tryb multiplayer jest tak brzydki w porównaniu do. No właśnie, no właśnie. I do właśnie oto jest no. Że domyślam się o co ci chodzi. Pewnie ci chodzi o to, że ludzie, którzy grali w betę tak. e, multiplayera, którzy zobaczyli. Bo mieli e, tylko do niej dostęp, tak jak. Dokładnie. Tak, więc... Zobaczyli tą grafikę, to sobie pewnie pomyśleli, co i co? I to jest ten Uncharted znaczy, ta piękno. Ta grafika nie była, nie, nie była zła, bo ja nie była na, zła. na początku bardzo mi, bar, bardzo mi się podobała ta grafika, ale, ale domyślam się, że single player jest zdecydowanie ładniejszy. No słuchaj, ja ci powiem tak, nie bez przyczyny oni ograniczyli o połowę ilość klatek i to ma całkowicie odzwierciedlenie w tym, co widać na ekranie, tak? No. jeżeli chodzi o wszystko, o cienie, o oświetlenie, oświetlenie, słuchajcie, oświetlenie to jest nowy poziom, no czegoś takiego w grach ja po prostu nie widziałem, krąży po internecie takie, takie zdjęcie, gdzie jest pokazane pod pewnym kątem, bo w grze jest tryb foto, którym się za dużo nie bawiłem, bo ja tam zdjęć robić nie lubię, ale jest w tym trybie wykonane zdjęcie najtana pod, pod kątem, gdzie za nim jest źródło światła i tak, ucho. I wyobraźcie sobie, że um, ucho przepuszcza światło, tak jak to jest na, wiecie, w normalnym życiu, jak spojrzycie na kogoś pod światło, no to widać, że te ucho jest, ma inny kolor, bo wiecie, to jest tkanka, ona przepuszcza światło i tak dalej, i tak dalej. E, to jest zastosowane w tej grze, no kurczę, ludzie, no kto inny by na takie coś wpadł, no święta, petarda, święta. po prostu święta. petarda. Spoko, Z, będzie zmiarze. PS4 Neo, to i wiesz, w multiplayerze też będziesz miał 60. Mhm. No A... też można tak czy znaczy, w sensie będziesz miał <laughs> grafikę dopasioną, bo 60 jest, sorry. No, fajne też można powiedzieć, jeżeli chodzi o tą grę, to jest to, że gra nas rzuca w różne miejsca świata, więc za bardzo się nie znudzimy powtarzalnością, z tym, że trzeba pamiętać, że początek jest monotonny, ale jest usprawiedliwiona ta monotonność fabularnymi zabiegami i, i to daje radę i to jest naprawdę fajne i tak samo końcówka gry też się staje troszeczkę monotonna, pod względem takim, że tam się dzieje dużo, dużo eksploracji, dużo strzelania, dużo walki i dużo zagadek, tak więc można powiedzieć, że mamy takie trzy-trzy epizody. Mam pierwszy epizod, gdzie jest wprowadzenie, pokazanie e, fabuły, jak to się potoczyło z Nathanem od, od czasów trójeczki. Potem mamy środek, gdzie e, zaczyna się troszeczkę dziać, skaczemy z miejsca na miejsce próbujemy rozwiązać zagadkę piratu, bo w tej części cały główny temat to jest piracka, wiecie, piracki skarb i ten trzeci etap, gdzie już jest, powiedzmy, zbliżamy się ku finałowi jest, wiecie, gówno wiatrak wpada, wszystkich ochlapuje i musimy strzelać, skakać i ratować tyłek, nie, więc można tak podzielić tą grę i w każdym z tych etapów bardzo fajnie się bawiłem, fajnie mnie ta gra nastrajała, fajnie mnie właśnie nakierowywała na to, że że no, seria się zbliża ku końcowi, tak? I, i to fajnie wszystko jest zrobione. Mhm. E, tak. Ja jeszcze chciałem się spytać Tomku, czy ta fabuła też była taka, wiesz, no, no, znaczy, dla mnie te, te fabuły w, te, w Unchartedzie były takie bardzo lekkie, bardzo filmowe. I no, w to też się tak grało, ale, ale powiem ci szczerze, że, że ja kompletnie nie pamiętam, co się działo w pierwszej, drugiej czy trzeciej części. To nie, są, to nie jest też taka fabuła jak w, w MGS-ie i nigdy taka nie będzie. Ale, ale czy, czy poziom fabularny jest na tym samym poziomie co e, poprzedniej części? Wiesz co, jak dla mnie, to jest troszeczkę pociągnięte parę oczek wyżej. Aha, bo... no tak, no tak, bo, bo końcówka też jest dobra, tak? Tak, no, no No, no, no, tak. Teraz każda z tych postaci, powiedzmy sobie, których zobaczymy w grze, jest krwi i kości, można tak powiedzieć, i każda z tych postaci ma swoje E, swój zarys, poznajemy ją głębiej, bardziej, przez to staje się wiecie, taka e, bardziej taka naturalna dla nas, wiecie, bardziej się utożsamiamy z tymi wszystkimi postaciami e, i dodatkowo wszystkie motywy, jakie kierują postaciami są też bardziej naturalne niż wiecie, nie ma takiej rzeczy, jaką wszyscy zarzucają w serii Uncharted, że wiesz, Nathan no jest takim cwaniaczkiem, który wiesz, boi się, nie chce, nie chce doprowadzić do buki w barze, a 5 minut później zabija pięćset osób z uzika i Kałasznikowa podłączonego tak wiecie, tu i takie inne rzeczy czyli w tej części aż tak dużo nie zabijamy ludzi, a jak już zaczynamy zabijać, no to jest to fajnie fabularnie wytłumaczone i to aż tak, tak nie ma takiego kontrastu między, między filmikami myślę, i grą myślę, że ktoś jeżeli zapytać, chodzi, czy Nathan wreszcie zaruchał <laughs> ale mi się wydawało, że przecież on w każdej części to robił no, nie tak średnio nie do końca. Może nie w taki sposób, w jaki tutaj. Geralt. O, o, na na nie, Geralt. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie ma czegoś takiego, nie ma czegoś takiego. Ale końcówka, końcówka gry wskazuje. Y, że możliwe, że, możliwe. Że, że, że będzie, możliwe, że, że tak. będzie, że będzie. W końcu udało mu się, tak, po eee, czterech częściach. Tak, czekaj, jeszcze, jeszcze miałem takie jedno pytanie, Tomku, o Uncharted na 4, ale nie pamiętam. A, irytowało mnie to pytanie. A, właśnie, chciałem się spytać, bo z pewnością grałeś w wersję polską. Ja tylko powiem, że Duma na szczęście będę miał wersję angielską. angielskiej. E, powiedz mi, Tomku, jak polonizacja, bo z pewnością grałeś po polsku. Tak, po polsku. Ja lubię boberek, grać po polsku. Jeżeli boberek, takam... boberek chyba, tak, tak? Dokładnie. I słuchajcie, no, on, on naprawdę umi, On naprawdę umie, pomijając już fakt, że, że on wygląda troszeczkę jak Nathan. <grym> tak, na, na, na, no tak, na Facebooku, na grupie widziałem taki fajny montaż, gdzie wstawili twarz boberka do ciała Natena i to on wyglądał dosłownie jak, jak wiecie, jak z gry. Daj radę. Wszystkie postacie są ok, Jakoś to w uszy nie boli. Jakbyście się zapytali mnie, no to ja wam powiem, że, że kurczę ta gra była od początku tak planowana, według mnie, tak z tym, z tym dubbingiem. Nie, nie czuć czegoś takiego, że aktorzy, wiecie, czytają z kartki, tak, że nie wiedzą, co się dzieje na ekranie, tylko czytają swoje teksty i tyle. Działa to bardzo fajnie, ten polski dubbing jest ok, Nawet jest takie fajne nawiązanie do króla Juliana, tak, jeżeli chodzi o, o, o Boberka. Jest fajnie, jest ok, ja nie mam się do czego przyczepić. Super się to słuchało, oglądało się to jak, jak, jak dobry film i ogólnie, jeżeli jakakolwiek gra by się nadawała na, na stworzenie adaptacji filmowej, to jest jak dla mnie Uncharted. To, to się nadaje po prostu na film tak, jak żaden, ta żadna przecież, inna gra. Ale ta z założenia była robiona tak, jakby że ona miała być jako film. No, fi filmowa. No, to jest właśnie to jest tego typu gra, że ona jest bardzo filmowa. Dokładnie. Ona jest bardziej filmowa niż Tomb Raider, tak? Bo Tomb Raider no, dla mnie to takie kluchy, ten, ten to Brideż, szczególnie ten nowy, no ale, ale, ale wydaje mi się, że w wtedy zawsze się dużo działo. Zawsze. No, no, no i no. strzelanie, jeżeli, to jeżeli ja chodzi o walkę, to... no to dobrze no Jak, tak, jak jest z walką? Jest... O! No, <laughs> no. Dobre, pytanie, ci... dobre pytanie, dobre no. pytanie. To już ci powiem, jak jest z walką. E, tak samo, jeżeli chodzi o walkę, stała się bardziej też poważna i e, czuć moc pistoletów, karabinów, czuć to, wiesz? Jak, jak strzelasz, no to rzeczywiście cały Drake się trzęsie, wiesz, widać, że to nie jest takie łatwe po prostu strzelać sobie z jakiegoś karabinu czy czegoś. Postacie fajnie się, wiecie, przewracają. Wszystko fajnie to fizycznie działa. Grafika wybuchy, efekty cząsteczkowe, wiecie, no to jest naprawdę najwyższy poziom, jaki widziałem jeżeli chodzi o gry konsolowe. I taki na przykład... Szczegół, szczegół. Jeżeli chodzi o szczegół. Słuchajcie, mamy pistolet, w innej grze jeżeli zmieniamy, zmieniamy na drugo, drugą e, podręczną broń, no to ta broń w najlepszym wypadku jest odkładana do jakiejś niewidzialnej kieszeni, w niewid wiecie, w, do środka nogi e, i magicznym sposobem z pleców jest wyciągany shotgun, tak? Na przykład Tak jest to zrobione w większości gier. E, Tom Raider tutaj fajnie zrobił motyw, że Lara z biegiem czasu, wiecie, coraz więcej tego sprzętu na sobie nosi, a w Uncharted jest to zrobione jak dla mnie chyba najbardziej naturalnie, ponieważ kiedy podnosimy broń, to poprzednia jest wyrzucana i jeżeli jakaś broń posiada pasek zamontowany, co w, w, na, wiecie, na żywo... To, to ciekawe, to ciekawe. ...bronie no. mają paski, bo po to są te paski, żeby trzymać tą broń. Zostaje przekładany przez głowę ten pasek i, i Nathan no i trzyma ten karabin, powiedzmy shotgun sobie, tak jak on jest stworzony. E, w momencie, kiedy... Odłożymy takiego shotguna na plecę. Ale 1 fas chyba już tak było, nie? No dokładnie, dokładnie. Tylko że tu, to jest, tu jest jeszcze to na jeszcze wyższy poziom, bo na przykład e, broń typu, wiecie, jakieś tam gloki, jakieś małe pistolety, on wyciąga z kabury, którą ma, wiecie, w kurtce i widać jak ta kurtka jest odchylona, e, jak on wkłada rękę do środka, to nie jest żadne przenikanie się tekstur, wiecie, umowność, tam rzeczywiście widać, ręka idzie pod kurtkę, wyciąga czy tam jakąś bluzę, wyciąga, wyciągany jest pistolet i tyle, tak? W momencie, kiedy celujemy e, zbliżeniem, tak? E, jeżeli celujemy przez e, optyczne te przyrządy, to widzimy pasek od od zawieszonego na przykład karabinu i jeżeli jesteśmy w pobliżu jakiejś osłony, to ten pasek nie przenika przez tą osłonę, tylko normalnie, wiecie, odbija się od tego, kładzie. Jeżeli zaczynamy strzelać, on cały się trzęsie, podskakuje. No... Takie szczegóły to jest po prostu petardem, no mistrzostwo świata. Walka wręcz jest troszeczkę względem poprzednich części troszeczkę okrojona, bo nie ma takiej, nie ma takiej standardowej kontry jak to było w poprzednich Uncharted. Teraz mamy tylko przycisk, przycisk walki, przycisk turlania się i kontekstowy, czyli trójkąt, czyli jak nas ktoś złapie to możemy wcisnąć trójkąt i wtedy się Drake oswobodzi, zabierze mu broń albo gdzieś go przewróci. Troszeczkę została ta walka spłycona wręcz, ale daje radę, tak? Są momenty, że no po prostu to, co tam się dzieje na ekranie, jak jak dwie postacie naraz łapią jedną i zaczynają walczyć z dwóch na jednego, albo wiecie, z użyciem jakichś elementów otoczenia, no to jest kapitalna sprawa. Jest masa skryptów takich, wiecie, a la Call of Duty, że coś się dzieje w określonym miejscu i tak dalej, ale jest to tak fajnie, sprytnie sp wszystko zrobione, że powiem wam, że tego nie czuć aż tak. No naprawdę trzeba mocno, mocno się przy, przyłożyć i parę razy tą grę załóżmy włączyć i tą samą scenkę odgrywać, żeby rzeczywiście zobaczyć, aha, tu w tym momencie obojętnie co ja zrobię, zawsze scena się kończy w ten sposób. E to naprawdę dobrze wygląda, tak samo jak dobrze wygląda niszczenie się otoczenia, wszelkie barierki, wiecie, jakieś słupki, tynk, no to wszystko idzie w pył, pył widać, no efekty cząsteczkowe to, to jest po prostu petarda, no ja się cieszyłem, że dym i pył w The Division jest tak fajnie odtworzony, nie wiecie. Kurde, mm -hmm. Jezu, Uncharted to bije 10 razy na głowę i jeszcze się śmieje z The Vision, i z ich tam dymków tak i paprochów. no Po prostu mistrzostwa. Brak mi czasem słów, żeby opisać to, co ja widziałem w tej grze i myślę, że ludzie, którzy grają w tę grę albo już ją skończyli, podzielą moje zdanie, no bo co jak co, gra to jest... Zwykły, chodzony shooter z elementami platformowymi. Tak? Gra może być w niektórych momentach spłycona, jeżeli chodzi o mechanikę, bo rzeczywiście ten się sam wspina, my tylko wciskamy krzyżyk w odpowiednim momencie i on to sam wszystko robi, wiecie, przycisk skoku. Ale jedną rzecz tej grze odmówić nie można, to jest to, że pod każdym względem grafika, gameplay, jeżeli chodzi o opowiadanie historii, no to to jest naprawdę... Pierwsza next genowa gra, tak? Myślę, że się wiele osób ze mną z tym zgodzi. Mm, tak. E, czyli. Ja mam pytanie. No, e, znaczy, no dobra, no to ty, ty, ty zadajesz, Rafael. Tak, oddajesz, dobra. E, w, słuchaj, w kolekcji wrzucili coś takiego, czego nie było na, na oryginalnych poprzednich częściach że były te różnego rodzaju porównania do innych graczy, zarówno można je było wymusić gdzieś tam w menu sobie porównać osiągnięcia, kto tam ile headshotów zasadził i tego typu rzeczy jak i tam wyskakiwały te okienka powiedzmy w jakichś tam momentach tutaj został temat pociągnięty w czwórce jakoś tak rozwinięty bardziej, żeby mm, no wiesz, no nagle wszyscy powiedzmy, wiesz, 4 na pięciu znajomych grało w Uncharted i, i można było jakoś mieć dodatkową Friday z tego grając w singla Wiesz co, dobre pytanie zadałeś, bo kompletnie nie mam pojęcia, czy takie coś jest, ale sądząc, że nie mam pojęcia, to tego nie było, a nie, <śmiech> Czyli nie było nie dlatego... nic, Może gdzieś nie. w menu, tak? Nic nie wyskakiwało. Na, może w menu, w menu było tego, bo tam w ogóle jest wszelkich różnych statystyk mnóstwo. Z na przykład taką statystyką, ile spędziłeś czasu w, w postoju, tak, ile czasu zmarnowałeś w grze stojąc i po prostu podziwiając grafikę. Ja tam miałem, nie wiem, chyba jakieś dobre dwie godziny stojąc w miejscu. E, ale to jeżeli chodzi było, o te wszystkie. Ile stałeś? Tak? O, no. widzisz, to no to no, nawet Bo ja nie przeglądam wiedziałam... te statystyki właśnie sobie tam powiedzmy szybciej było mi wejść w statystyki, żeby złapać powiedzmy jakieś tam do trofeów, wiesz ile mi brakuje, do której broni i tak dalej, jak sobie tam w tym kolekcji złapałem, żeby jakieś jakieś bić a trofea wbijałeś, czy raczej tak yy, po prostu przechodziłeś i nie zwracałeś nie, uwagi na tam niczego na siłę nie wbijałem wiesz, to co wpadło, to wpadło, nie wiem ile trofeów miałem, ile nie miałem to bym musiał zobaczyć na swój profil, je tam się wbiło, eee ale ogólnie, jeżeli chodzi o ten cyferki, co mówię, że wylatują, ile twój znajomy zabił ludzi po cichu i tak w ogóle, to tego tutaj mi się wydaje, że nie było, ponieważ w ogóle takiego interfejsu znanego z poprzednich części tutaj nie ma, tak? W momencie, kiedy się dopiero zaczyna walka, to dopiero widzisz e, ile, masz, ile masz naboi i czy masz amunicję, czy nie masz, ile masz granatów, tak? A jeżeli chodzi o resztę gry, to praktycznie e, nic ci nie wyskakuje, nic ci nie przeszkadza, nic ci nie wytraca, wytraca z e, obcowania z tą grą, więc to tej całej Imersji. A jeżeli chodzi jeszcze o walkę, to jedną rzecz fajną dodam, bo to jest w sumie nowość, mianowicie tryb skradania się, tak? Zabijania po cichu. Bo w Uncharted poprzednich było tak, że jak się zaczynał pierdolnik, no to wszyscy wiedzieli gdzie jest Knighton i zaczynali w niego strzelać, ewentualnie mogliś troszeczkę oflankować i, i tyle e, tutaj zanim się zacznie cała akcja no to możesz troszeczkę bardziej takie taktyczne podejście mieć, tak? możesz popatrzeć gdzie są przeciwnicy, możesz oznaczyć ich guzikiem, wtedy się pojawiają na ekranie e, ze specjalnym takim trójkątem nad głową i bardziej widoczni są przez to e, ale jakoś oznaczasz ich przez jakieś okulary czy po prostu tak, tak normalnie? W, w momencie, kiedy cel... Musisz przycelować z broni w przeciwnika i wcisnąć, wcisnąć gałkę, wtedy zostaje oznaczona, tak? Po prostu patrząc bez wciskania celowania nie możesz oznaczyć. A to co, to zrobione... jest w wszystkich grach i trochę mnie to irytuje, szczerze mówiąc. bo to. Ale nie jest... musisz tego robić, to ci nie, ja wiem nie daje tym, ci żadnych no, bonusów. Często się same te postacie oznaczają, powiedzmy, bo przy okazji przycelujesz, gdzieś się chcesz rozejrzeć mhm. no i, i, i one ci się oznaczą, tak? Ale tutaj musisz no... cisnąć guzik, żeby się oznaczyło. To nie jest tak, że Aha, automatycznie się oznacza, nie będzie nie? No, dlatego Dobra. mówię, że jak nie chcesz tego korzystać, to kompletnie możesz to pominąć, a to, to się przydaje, bo te etapy są teraz bardziej takie, wiecie, piętrowe. Bardziej, bardziej walka jest na piętrach, do góry, w dół, niż bardziej na otwartej przestrzeni. I przyda się takie właśnie taktyczne podejście do tego, bo na przykład nie musicie, wiecie, z dwoma karabinami wlecieć w środek w środek jakiejś miejscówki, krzycząc, krzycząc wiecie, Aa! i strzelając, tylko możecie się przyczaić, zabić czterech po cichu w trawie, bo w momencie, kiedy Jesteś w takiej wysokiej trawie, to jesteście w trybie niewidocznym, w skradania, i wtedy możecie ich po cichu eliminować, wdrapać się na taką wieżę, zabić po cichu snajpera, wziąć jego snajperkę i zacząć odstrzeliwać, wiecie, wszystkich po drodze. Z drugiej strony no, ten sam etap co, możecie. w trójce też takie plansze czyściłem, kilrumy, powiedzmy, jak, jak były tam Tak, takie, to tak, mi się tak, zdarzało, tak. Tylko tutaj wiesz, jest to podkręcone. To jest podkręcone jeszcze o parę a, punktów w górę a jeżeli chodzi o no kill y, no bo tutaj nie da się ukryć, że to mimo wszystko też są zastosowane mm, to jest motyw z muzyką że ona oczywiście musi wiesz zagrać inaczej i potem się wyłączyć czy coś, coś w tym stylu Kurde, dobre pytanie zadajesz, bo znowu nie wiem jak odpowiedzieć, ale pojęcie, że, bo wchodzi mówię, że... O, o to Nie, chodzi o co mi chodzi. Ja wiem o co chodzi. W, trój, no, no... w Trójce było coś takiego, znaczy w Trójce i w poprzednich częściach, jak leciałem przez kolekcję, to za każdym razem jak wiesz, no, no, czasami te kilodromy były spore, nie? zwłaszcza w Trójce były takie w miarę rozległe tereny i Wiesz, i, i ganiam za ludźmi, tego gdzieś tam zdejmę od tyłu, tego właśnie oflankuję, tego zestrzelę ze snajperki i tak naprawdę wiedziałem, że zabiję wszystkich po tym jak przestawała grać muzyka. Wiesz, i wtedy wiedziałem, że mogę już się wyprostować i, i wiesz i wyjść powiedzmy z tego tego trybu wiesz szukania gdzieś tam wroga, nie? Mm, Ale trochę nie, to, to powiedzmy tutaj... biło, psuło. Tutaj zauważyłem takie coś, że jak już rzeczywiście wszystkich zabije, to albo jakaś postać mówi, że o, to teraz możemy iść tam, albo o, no widzisz, to teraz jest czysto, albo wiesz, najten no ten rzuca jakąś wiązankę, uh, było blisko, albo coś takiego. I wtedy rzeczywiście okay. widać, że, że już jest koniec walki, że już przeciwników nie ma. Ale bardzo fajnie dynamicznie jest to połączone, wiesz. Nie ma takiego typowego przejścia od eksploracji do o, teraz będziemy się strzelać. O, teraz się nie ja strzelać, teraz czyli będziemy skakać. to jest skakać, podobnie nie? jak w poprzednich częściach, bo tak samo było w sumie w trójce, że właśnie albo ta muzyka albo ten tekst jakoś tak wyprowadzały z tego trybu strzelania w sumie właśnie mi brakowało czegoś takiego, że dobra, o już zabiłem wszystkich, teraz idę tam gdzie miałem iść i, i tam i nagle wyskakuje jeszcze jeden powiedzmy którego zapomniałem, bo on się tam wiesz zasadził no ale to jest takie czepialstwo po prostu się no, tak na, pewno, na pewno myślę, że wiele osób będzie się denerwować, że musi strzelać zamiast oglądać e, fabułę i e, rozwiązywać zagadki, eksplorować to no, całe miejscówki, bo ja miałem parę razy takie coś, że no, po prostu strzelanie mnie zaczynało irytować i męczyć. już Ja nie chciałem walczyć, ja chciałem poznawać fabułę, ja chciałem poznawać e, wszystkie te wiecie miejscówki, tą całą zagadkę tych piratów, poznać całą historię braci Drake, auf chciałem zobaczyć, jak to się skończy. Więc te etapy, gdzie, gdzie walczymy, gdzie strzelamy, ich jest o wiele mniej niż było w poprzednich częściach, ale największą irytację podczas grania miałem właśnie w tych momentach, kiedy byłem zmuszony, żeby walczyć, a już tak powiedzmy sobie nie do końca mi się chciało. Nie to, że wiecie, mechanika jakaś kiepska, czy jakieś elementy, które denerwowały mnie. Szybciej nie, fabułę po, prostu... po prostu. Tak, ja po prostu chciałem jak najszybciej tą fabułę łaknąć, a, a momenty, kiedy kazali mi zabić randomowych gości, którzy się zaciągnęli do pracy za parę dolarów, no po prostu nie chciało mi się ich zabijać, no. Ja w trójce miałem tak, że przy okazji gdzieś tam przegrywania, znaczy ogrywania fabuły ten jeden raz, to, to chciałem sobie powbijać jakieś trofea typu, wiesz, za, za konkretne bronie, zabójstwa i tak dalej, i wiesz, dochodziło do tego, że w połowie gry jakiegoś killrooma robiłem pistoletem czy coś w tym stylu i wiesz, i musiałem go robić przez to pięć razy, bo mnie zabijali i wiesz, jakaś irytacja już następowała, wiesz, mogłem to przeskoczyć powiedzmy za jednym razem bez większych problemów, no ale to jest powiedzmy już skrzywienie na, na to, że się chce wbić jakieś trofeum za pierwszym razem a są jakieś elementy zmienione jeżeli chodzi o jego życie zdrowie, uszkodzenia powiedzmy ciała czy, czy coś w tym stylu bo wiesz zawsze było w poprzednich częściach że przyjmował parę kulek, biegał dalej tak samo sprintem w międzyczasie nic to nie wpływało powiedzmy na jego zdolności no i się po chwili sam leczył i tyle no, to tu jest tak samo, no, powiedzmy sobie, że tych ilość animacji, jakie są, wiecie, pomiędzy skakaniem, chodzeniem, biciem się, no tego jest multum, nie, no, według mnie nie znajdziecie powtarzającej się animacji, którą Drake będzie robić. Ale jeżeli chodzi o ten pasek życia, no to nadal jest to samo, co było w poprzednich częściach, czyli idziemy, idziemy, idziemy, nagle się potykamy i nie żyjemy, tak? Jeżeli dostajemy kulki, jedynie co to, co ekran się, ekran się przyciemnia, robi bardziej w trybie takim, wiecie, sepia, potem się robi bardziej czarno-białe, no i nie żyjemy, tak? Ale to... Fajnie by to było tak jak mówisz zrobione, że z biegiem tego jak on dostaje obrażenia to załóżmy zaczyna ku, kuśtykać albo jakoś tak się łapie, wiecie, za, za rękę albo coś. No ale czegoś takiego nie ma jeszcze. No jeszcze, już na stałe nie ma, bo już koniec serii. No A dobra, wiesz, przekonałeś ten adres do wysyłki płyty po, po odcinku. <laughs> no, e, słuchajcie, dobra, myślę, że w ogóle temat Uncharted'a możemy chyba pomału zakończyć, Tomek dosyć ładnie nam go rozwalił, ciekawe czy e, ja na temat Duma będę tak długo mówił, raczej nie ale, ale bardzo dobrze, bo tej grze się należy Tomku, zadam Ci trzy szybkie pytania e, masz szybko odpowiedzieć na nie masz opcję A albo opcję B e, pierwsze pytanie e, nowy Tomb Raider czy Uncharted 4? Uncharted 4 MGS5 czy Uncharted 4? Uncharted 4 Wiedźmin 3 czy Uncharted 4? Wiedźmin 3 A jednak, A jednak. A jednak. E, Czyli jak widzicie patriotyzm jednak jest i, i, i Wiesiek e, mimo wszystko jest najlepszą grą w jaką ale co, co jest o wiele śmie śmieszne no. w tym całym, nie wiem czy ja z tą rozmawiałem ale trafiłeś w punkt, bo e, tak jak skończyłem Uncharted 4 właśnie Uncharted 4 skończyłem w około jakieś 14 godzin jakby kogoś to interesowało na normalnym poziomie trudności, jakoś nie wiecie nie szperając po zakątkach e, to gra na jakieś 14-15 godzin wystarczy, tak więc to też jest na plus jak dla mnie, bo wiecie, no, większość gier teraz jakoś zbytnio długich nie jest ale od razu po Uncharted 4 włączyłem na trzeciego, żeby sobie przypomnieć co i jak przed nadchodzącym dodatkiem, na którego już mam, wiecie, wykupioną przepustkę sezonową od premier gry. I kurde, no graficznie no to wiecie, to nie mogą te gry stać obok siebie, no bo nie ta jakość tekstur, nie ta szczegółowość, ale całość świata Wiedźmina to jest petarda, to jest pierwsza klasa sama w sobie, to, to, no, to trzeba przyznać, nadal Wiedźmin po takim czasie w porównaniu, od razu w porównaniu do Uncharted 4 źle nie wypada, mhm. naprawdę to trzeba przyznać. Nie no, jest dobrą grą i dobrze o tym wiemy. Dobra, więc to tyle chciałem się dowiedzieć w drodze słuchaczy również. Uncharted 4, no chyba nikomu polecać nie trzeba. Masz konsolę, to na półce powinien stać Uncharted. U mnie niedługo. Na razie, jak mówię, mam problem z miejscem. Czekam na duma w sumie. Ja pozdrawiam e... tych, co mają Xboxa w tym miejscu. E, tak, o. E, Okej, okay, więc słuchajcie, możemy lecieć dalej i właśnie to jest ten moment Tomku, w którym e, będziemy coś proponować słuchaczom. I e, zróbmy to na innej e, zasadzie. E, zróbmy to inaczej. E, dołóżmy do tego mały konkurs. Więc e, Tomek e, porozmawialiśmy sobie przed odcinkiem. E, Tomek ma do Was bardzo fajną prośbę ogólnie, czy, czy, czy, czy, czy nawet e, e, Sugestie, no dobra. Słuchajcie. Sugestie, okay. więc I to chciałbym zrobić w ramach konkursu więc Tomku powiedz o co chodzi e, więc tak, nasi starzy słuchacze pewnie pamiętają czasy kiedy w każdym bezimi każdy bezimienny był tytułowany jakimś tematem głównym gdzie rozmawialiśmy na różne tematy związane z grami na przykład czy super grafika w grach to dobra rzecz, czy jednak zła? Albo na przykład wiecie, jaka były właśnie początki z graniem i tak dalej. No i z biegiem czasu, pod wpływem nowych gier, coraz więcej tych gier było, musieliśmy z tego zrezygnować i jako temat główny zaczęły wchodzić gry, jak na przykład Metal Gear Solid, pierwsze wrażenia i tak dalej, i tak dalej. I ostatnio tak sobie pomyśleliśmy, że fajnie by było wrócić do tego, może do tych tematów odcinkowych. I tutaj właśnie się zwracamy do was. Byłoby fajnie, jakbyśmy usłyszeli od Was, e, czy jakiś temat, na, o, o, o którym byście chcieli zobaczyć, jak, jak my na to patrzymy, jakie mamy zdanie na dany temat, tak e, byście pod Nie wiem, to już Krystian szczegóły wam powie, tak, tak, w myśli. Tak, tak, tak, tak. Ogólnie chcielibyśmy, żebyście zaproponowali nam jakiś temat główny do przyszłego, albo może kolejnego, albo jeszcze kolejnego. Nie będziemy mówić, który dokładnie. Jeżeli nam się temat spodoba i uznamy, że naprawdę jest fajny, no to mm, powiemy od kogo to jest i po prostu będziemy dyskutować sobie tutaj e, na dany temat. Bo nie ukrywam, lubię czasem takie podejście żeby sobie tak, wiecie, pofantazjować i zobaczyć, co i jak ma kto, każdy z nas, jakie zdanie na ten temat. E, do, dokładnie tak. Więc e, piszcie do nas na maila. E, ja jakiś fajny temat. E, słuchajcie, e, być może wybierzemy 2, 3, 4, 5, 7, 20, 30, tyle maili na pewno nie dostaniemy, ale... Eee, słuchajcie, e, osoba, którego maila wybierzemy, może drogą losowania, e, zobaczymy jak to będzie, dostanie od nas pewien kod, słuchajcie e, mamy dla was kod na grę Warframe czyli ten free to play, który jest w necie za darmo, więc jeżeli nie mieliście estetyczności nigdy z tą grą to ten kod wam troszeczkę pomoże bo ja damy wam kod na darmową e, broń, tu jest jakiś shotgun Tygrys, nie mam pojęcia co to jest bo nie grałem w tą grę, znaczy grałem ale, ale nie, kiedy ja w to grałem w sumie e, dostanie kod na ten shotgun plus jeszcze dodatkowe 3 dni e, na booster tych kredytów, które zdobywa się w trakcie gry, więc e, będziecie ekspić dwa razy szybciej przez 3 dni i dostaniecie jakąś zajebistą broń ja mam, ja mam napisane, że ten kod jest warty 8,5 funta, więc e, no myślę, myślę, że trochę jeszcze 40 zł i macie fajny start na Warframe'a, więc jeżeli jesteście zainteresowani wrzućcie jakikolwiek temat, nie wiem, czy, nie wiem, UK powinno wyjść z Unii no i, i zobaczymy, co z tego będzie, więc... Znaczy, temat, tematy, wiecie, <grym> tematy z związane z grami, tak? Bo my do, to no nie, no nie o, o, o, o, oczywiście, że tak, oczywiście, że tak, oczywiście tematy, jak z związane z grami, więc... komentarze pod odcinkiem na Facebooku też bierzemy pod uwagę? Też bierzemy pod uwagę, e, chyba? No, powiedzmy, że komentarze że pod odcinkiem tak, aczkolwiek lepszy by był mail, bo w tym momencie i tak to musiał... może zróbmy tak, że ludzie, którzy są zainteresowani sumie, kodem niech wysyłają na maila, a ci, którzy po prostu by chcieli zobaczyć rzeczy, chcieliby posłuchać jak, jak rozmawiamy, jak, jak się kłócimy na różne tematy akurat na temat zaproponowany przez słuchacza, który na Facebooku dał komentarz no to na, na Facebooku niech piszą, nie? Tam są no też dokładnie wiesz, tak. wiadomości, może wysłać wiadomość zawsze. Na przykład, dużo jest no. dróg, dotarcia do nas, wszystko znajdziemy wszystko będzie opisane, więc jeżeli macie ochotę, zarzucajcie tematy i na pewno jakieś wybierzemy, nawet wybierzemy więcej. No zobaczymy, jak się to tak, sprawdzi. Tak, czy tak, wracamy tak, do tych starych, e, fajnych kącików, czy jednak nie chcecie, żebyśmy tak robili, a skupili się głównie na grach. Tak, no to, to jest właśnie, e, czekamy na Wasz feedback. Dokładnie tak, więc. W sumie to taki okrągły 60 odcinek, nie? trochę tego, no, no, tego było. To z konkursem miałem, dobra. E, <laughs> więc jak coś, drodzy słuchacze, piszcie, mówcie. E, no, jak. A no, jak chcecie pograć w Warframe, to macie Superstar. E, więc e, to tyle. E, jedziemy dalej, słuchajcie. Tomek dużo mówił, to ja chcę coś powiedzieć. Ja chcę coś powiedzieć. E, jak Tomek już wrócił tak nostalgią do starych odcinków, to ja powiem, właśnie, że kiedyś. E, Mówiłem troszeczkę o planszówkach, tak? Tych planszówek naprawdę ogarnęłem bardzo dużo, więc powiem teraz o kolejnej planszówce. W tym, odcinku, w tym odcinku powiem w sumie o planszówce, która jest całkiem niezła. I to jest planszówka, którą każdy widział na pewno w Empiku, bo ona się zawsze przewala w każdych Empikach. Może nawet w Saturn, w Mediamarkcie masz tą ku planszówki? Nie, nie mamy takiej rzeczy. Nie rzecz. macie, nie macie. Tak czy siak, na pewno w Empiku każdy ją widział. Mam to na myśli osadników z katanu. Słuchajcie, mamy osadników z katanu. Planszówka, która jest stosunkowo fajną, łatwą, przyjemną planszówką, dobrą dla nowicjuszy. Jeżeli chcecie grać, zacząć grać w planszówki, to to jest, to to jest właśnie jeden z lepszych wyborów. Słuchajcie, macie dużą planszę, w której macie sześciokątne papierowe elementy każdy taki papierowy element to jest jakaś ziemia, w której jest coś produkowane i na przykład będzie to ziemia w której dajmy na to jest produkowane zboże inna to będzie jakaś kopalnia kamieni jeszcze inna to będzie las, czyli drewno no i są różne te elementy układamy je sobie na planszy mamy te elementy ułożone na planszy później na tych elementach kładziemy numerki od 2 do 12 rozkładamy je w jakiś tam sposób na planszy i później każdy z graczy buduje sobie drogę między, tak jak zklejają nam się, stykają nam się te elementy tych, tych miejsc. Budujemy sobie drogę i budujemy sobie budynki. I, w tych, i cała opcja polega na tym, że jedna droga daje nam jeden punkt, budynek daje nam dwa punkty, rozbudowany budynek da nam cztery punkty. I trzeba zdobyć 10 punktów. Budynki drogi sobie budujemy, rozbudowywujemy nasze drogi, rozbudowujemy nasze budynki. I o co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli sobie postawimy, wyobraźcie sobie taką paszę, w której są e, sześciokąty wszędzie połączone ze sobą. Postawimy je gdzieś tam na środku, to nasz budynek styka się z trzema różnymi polami, w której są różne numerki, różne surowce. No i co turek gracze rzucają tymi dwiema kośćmi, wypada na przykład dziewiątka i wierzycie, takie surowce jakie łączą się z Waszym budynkiem i muszą mieć oczywiście jeszcze dziewiątkę ze sobą. Więc zbieracie sobie te surowce, żeby wybudować lepszą drogę, budynki, ewentualnie dodatkowe karty za ewentualnie polepszenie tych budynków do tych większych królestw. Już dokładnie nie pamiętam, jak to się tam fachowo nazywało. Tak czy siak, gra jest banalna, surowcami możemy się wymieniać z innymi graczami, po prostu budujemy sobie te budynki tak żeby było jak najwięcej surowców oczywiście wiemy, że szóstka e, czekajcie, e, bodajże ósemka, dziewiątka trafia się najczęściej zresztą to, to jest powiedziane w grze więc te, budyn te, te tereny są najbardziej atrakcyjne tak czy siak, gra jest banalna, gra jest bardzo fajna e, polecam każdej w sumie osobie, jeżeli chce zacząć e, ma dwa, dwa dwa minusy pierwszym minusem to to, że jest minimalna liczba graczy trzech Powiem Wam, że w dwójkę nie grałem, ale, ale grałoby się średnio albo nawet słabo, bo bardzo duże znaczenie w osadnikach z katanu ma e, cała ta negocjacja z tymi surowcami, bo zawsze jest tak, że ktoś ma czegoś więcej, ktoś ma czegoś mniej, no i się wymieniamy. Co mi proponujesz i tak dalej. No, no to jest świetne w paszówkach ogólnie. E, cała ta re relacja między zawodnikami, więc e, to jest świetne i i dlatego w dwójkę to by się nie sprawdziło kompletnie. Na, najlepiej grać w czwórkę mimo wszystko, czyli maksymalną w sumie ilość gr graczy dla tej planszówki. Jeszcze jest sporo dodatków do tego, wprowadzają milion rzeczy, ale, ale to, to nie teraz. E, więc to jest taki jeden minus, że w, no, w parze sobie nie pogracie za bardzo przynajmniej na dobrym poziomie a, a drugi zarzut to no to jest taka planszówka mm, dla nowicjuszy tak? jeżeli naprawdę wkręcicie się kiedyś w planszówki to z pewnością zauważycie, że ten system jest dosyć prosty i prosty, czyli brakuje jej trochę głębi w związku z tym no, tacy wyjadacze powiedzmy jak ja no, powiem wam, że, że lubię odpalić od czasu do czasu osadników bo, bo, bo po prostu to jest bardzo przyjemna planszówka i bardzo łatwo wprowadza się inne osoby w nie no ale ale wiadomo, ja jak chcę naprawdę intelektualnej zabawy z planszówkami, no to odpalam cięższe działa. No i, no i niestety osadnicy się nawet na to nie nadają, bo są stosunkowo, ym, długo się w to gra. Gramy na, na opakowaniu już niby 75 minut, ale jeszcze mi, że możecie grać i, i, i do dwóch godzin. Szczególnie jak gracie tak sobie wszystkim, to tłumaczycie zasady i tak dalej, czyli na wstępie. Więc ale lubię, mam sentyment do tej planszówki jest bardzo fajna teraz sobie możecie kupić, w Polsce widziałem to w ogóle drugie wydanie jest troszeczkę te piątki i to wszystko zostało że tak powiem w cudzysłowie odświeżone no jednak ja chyba jakoś preferuję takie standardowe klocki bo tam troszeczkę ładniej drogie wyglądają i tak dalej, ja, ja mam normalny klocek, a, a tam jest jakaś tam ładnie droga narysowana mniejsza o to Chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz na temat tej gry, że jest dosyć tania i jest naprawdę fajna i jest miód w niej i, a jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz, że jeżeli kiedykolwiek ją sobie kupicie, to Wam od razu proponuję wziąć sobie koszulki na karty, na karty, które z surowcami, bo powiem Wam szczerze, że one bardzo szybko się wycierają. To są takie bardzo małe karty, ale, ale na pewno znajdziecie do nich foliki, więc nie przejmujcie się, coś takiego jest, istnieje i możecie sobie to ogarnąć dobra, myślę, że jeżeli chodzi o osadników to tyle macie pytania do tej planszówki, czy jedziemy dalej? tak, Tomek chciał zapytać o co Ci chodzi z tym klockiem e, tak, z klockiem, no uspokój się, no bo, bo z elementów dajmy na to, elementów równa się klocków budujesz drogę i chodzi o to, że te elementy, patrz, klocki w starej wersji osadników są brązowe, czyli masz czyli budujesz brązowe klocki tak, tak, są takie rzeczy a w nowej one są bodajże, z tego co pamiętam, to mają kolor, znaczy one kolor mają podgracza w sumie i mają kolor gracza, ale wiem, że one są po prostu ładniej zrobione, są plastikowe w ogóle, a w stare wersji są drewniane i, i po prostu inaczej to wygląda, no osobiście mi się nie podoba, ale wiadomo, ktoś w jeden woli chodzić na czarno, drugi na biało i, i, i to może kwestia gustu jest, e, no. Więc tak, ostatnicy z Katanu to tyle polecam. Jak najbardziej, jedziemy dalej. Tomku, powiedz nam o jednej grze, ale tylko jednej grze. więc Dobra, to wiecie co? Powiem o, o grze, która jest bardzo ciekawą grą, ponieważ łączy ze sobą pod jednym opakowaniem powiedzmy sobie Diablo z Bastionem. Mianowicie, chodzi mi o grę Stories e, The Path of Destinies. E, tutaj za kodzik dziękujemy. E, słuchajcie, no to jest taka ciekawa gra, gdzie chodzimy, walczymy z przeciwnikami, przemierzamy magiczne krainy. E, widok jest z góry jak w Diablo, walka wygląda dosłownie jak w Bastionie, z tą różnicą, że na przykład nie wypada osprzęt, ani jakiś lód, tak jak to ma miejsce w Diablo. Wszystkie takie rzeczy, które pozwolą nam budować postać i budować lepsze bronie, lepsze miecze, dostajemy przez rozwalanie specjalnych punktów, które są w otoczeniu, z których wypadają jakieś takie specjalne orby, z które zbieramy i dzięki temu możemy swoją postać udoskonalać. Tak? Oprócz tego, za zabicie potworków, bo to są powiedzmy sobie potworki, zaraz powiem więcej o tym jaki to jest, jaka to jest kraina i w ogóle to z tych potworków wypadają punkty doświadczenia i to buduje nam odpowiednią postać i przy skończeniu poziomu dostajemy możliwość wybrania jakiejś nowej umiejętności. Ogólnie cała gra jest bardzo króciutka, można jedno podejście skończyć w powiedzmy sobie w okolicach półtorej godziny godziny z tym, że cały haczyk polega w tym, że cała gra, cała opowieść gry jest podana w formie książki. tak? Cała gra się zaczyna poprzez otwarcie książki, gdzie narrator w stylu Bastiona zaczyna czytać nam opowieść o tygrysie, o króliku, o różnych takich stworzeniach, gdzie ich kraina została napadnięta przez złe kruki, tak? można tak powiedzieć. I z tymi krukami będziemy właśnie walczyli. Więc mamy tu połączenie takiej baśniowej krainy z takiej elementami właśnie brutalnymi. Fajnie to wszystko wygląda ogólnie. Gra powiedzmy sobie jakoś specjalnie nie wygląda. No, powiedzmy to jest poziom taki, że tablety by spokojnie tą grę uciągnęły. I sterowanie też nie jest jakieś za bardzo skomplikowane. Tak? Cały patent i cały bajer tej gry polega na tym, że podczas nas naszej przygody i wędrówki mamy takie miejsca, w którym nasza historia ma możliwość pójścia w dwa zupełnie inne kierunki. Czyli Mamy możliwość w pewnym etapie zebrać specjalną taką kulę, która pomoże nam w walce z przeciwnikami, ale jeżeli to zrobimy, to zostawimy naszego przyjaciela, który został powiedzmy sobie ranny w pewnym momencie. Więc jeżeli wybierzemy to, że idziemy po kulę, to zostawiamy naszego przyjaciela na pewną śmierć. W momencie, kiedy wybierzemy ratować naszego przeciwnika, no to kuli, kuli nie zdobędziemy i pewnie będzie nam się trudniej walczyć. I takich momentów, gdzie możemy naszą historię pokierować na inne tory jest powiedzmy sobie tak z 6-7 różnych momentów i za każdym razem jak wybierzemy daną kartkę, no to zostaje ona przekręcona na odpowiednią stronę i wtedy narrator zaczyna opowiadać nam co się w międzyczasie stało i w pewnym momencie przejmujemy kontrolę. Kontrolę nad postacią. No i zaczynamy chodzić po, po, po mapie, walczyć z, z przeciwnikami, zbierać wiecie, te orby, które pozwalają nam pakować postać, rozwiązywać zagadki. Ogólnie gameplay jest bardzo, bardzo prosty, ale jest przyjemny. tak? Nie nudzi, ale też jakiś zbytnio skomplikowany nie jest. Eee, najfajniejszy patent tej gry to jest właśnie to, że możemy historię poprowadzić w różne zakątki. I teraz słuchajcie, w momencie, kiedy kończy się eee, dana ścieżka, Opowieści, dostajemy podsumowanie, co zrobiliśmy, i dostajemy e, zakończenie. Tych zakończeń jest, żeby kurczę, żeby nie skłamać, to powiem Wam, że chyba z 12 albo 18, jak nie więcej. E, I za każdym razem możemy powtarzać historię. Z tym, że w momencie, kiedy zakończymy naszą pierwszą ścieżkę. Nie zaczynamy całkowicie wszystkiego od początku, czyli z, wiecie, z postacią na zerowym poziomie, nie. Tylko mamy tak zwany ten New Game Plus, czyli dostajemy wszystkie nasze umiejętności, całą naszą postać dopakowaną, wszystkie przedmioty, które znaleźliśmy i gra jest świadoma tego, że myśmy już raz przeszli tą historię. I w momencie, kiedy mamy dokonać wyboru, to oprócz tych wyborów, które mieliśmy poprzednio, dochodzą jeszcze kolejne wybory, czyli w momencie, kiedy mogliśmy pójść po magiczną kulę, która pomoże nam w walce, ale zostawiliśmy królika, narrator mówi nam o naszym dokonanym wyborze i komentuje w sposób to taki, że jednak nasz wybór nie był trafny, i może byśmy spróbowali pójść na pustynię, gdzie podobno są słuchy o magicznym mieczu. I my możemy wybrać ponownie tą samą ścieżkę, albo możemy wybrać ścieżkę, że uratujemy naszego, bohatera, naszego przyjaciela, albo możemy rzeczywiście pójść w kierunku, w którym pokazuje nam narrator, czyli pójść na tą pustynię, gdzie może jest jakiś przedmiot. I teraz słuchajcie te sześć różnych momentów, w którym możemy wybrać naszą ścieżkę jest mnożonych przez kolejne, przez kolejne decyzje, jakie możemy podjąć. Coraz to nowsze przychodzą nam możliwości popchnięcia fabuły w inną stronę. Dzięki temu zwiedzamy kolejne krainy i powiedzmy sobie w ciągu 3-4 godzin możemy daną historię przejść pięć razy. Tak I za każdym razem poznamy inne zakończenie, poznamy inne losy naszych decyzji. Za każdym razem postać jest coraz mocniejsza, coraz nowsze Umiejętności dostajemy. Gra jest dostępna chyba za 44 zł na PlayStation 4. Jeżeli, jeżeli dobrze pamiętam, dla plusowiczów to jest chyba nawet za 33 zł była teraz jakaś promocja z tego co patrzyłem. Słuchajcie, za te pieniądze, jeżeli ktoś lubi klimat y, takich slasherów z widoku z góry, coś naprawdę bardzo przypominające Bastiona, ale w, w trójwymiarowej grafice, wiecie, można powiedzieć, właśnie dlatego powiedziałem, że Diablo połączone z Bastionem, plus z możliwością wyboru własnej ścieżki, co za tym idzie, poznania różnych od, odnóg tej historii, ja myślę nie macie co robić, jak najbardziej polecam tą gierkę, bo jest to naprawdę coś ciekawego, co na początku myślałem, że będzie naprawdę słabą i kiepską grą. Tak w momencie, kiedy ją skończyłem w ciągu półtorej godziny, byłem strasznie zaszokowany tym faktem i naprawdę myślałem, kurde, co za gówno. Nagle gra pokazała mi, że tych zakończeń jest multum i w tą grę można grać, grać, grać, grać, grać i za każdym razem poznawać coś innego. No, ja polecam, bo naprawdę zaskoczenie, jak dla mnie wielkie. No właśnie, ale czy masz ochotę cały czas poznawać? Czy to w końcu ci się nie znudzi, Tołku E, nie znudzi mi się, ponieważ za każdym razem, jak e, od, nowa zaczynamy histerię, e, histeria, od nowa zaczynamy historię, History, możemy no, no. iść w inne miejsca i co za tym idzie, coraz to coraz to coraz to bardziej budujemy naszą postać, no, odkrywamy wiem, kolejne umiejętności. Wiem, wiem, wiem, o co chodzi. No, no dochodzą, no tak, no A czy na tyle, walki? Tam mówisz, że jest kilka elementów, które wpływają na to, jakie będzie zakończenie, prawda? I tu, i tu, i tu podejmujesz te decyzje i mówię, że gra jest świadoma, jakie wcześniej były podjęte, jakie powiedzmy już ścieżki wybraliśmy, czy nie jest tak, że tam po pięciu czy sześciu razach już się zaczyna to wszystko plątać trochę w głowie i powiedzmy, czy gra wtedy pilnuje tego, żebyś nie, wiesz, nie szedł na darmo, żeby zrobić to samo? Tak, gra pilnuje, bo po prostu nie pozwala wam ponownie wykonać tych samych wyborów, tak? Więc, więc Aha, zakazana, ona nie, wybieracie... pozwala. Okay, dobra, okay, bo, nie, nie pozwala, okej, dobra, okej, bo powiedziałeś tak wcześniej jakby, że możesz jeszcze raz pójść zrobić to samo. A, nie, nie, nie, nie, nie. to, to, to, to musiałem się przyjęzyczyć. Pozwalać ci jeszcze raz pójść to samo, co przychodziłeś, ale dokonać innego wyboru, tak jak okay. mieliście dwa wybory, tego okay. pierwszego już nie dokonacie, tak? I za każdym razem jest dodawany kolejny jakiś tam wybór. No i właśnie to jest fajne, że za każdym razem ta postać coraz to lepsze umiejętności dostaje, a walka polega na, tak powiedzmy sobie, na timingu, czyli wiecie, walczycie, walczycie, nagle yy, szarżuje na was postać i musicie bardzo szybko wcisnąć guzik, żeby wykonać kontrę, dzięki temu możecie yy, zwolnić czas, yy, Dodatkowe kombinacje, to wszystko budujecie przez kolejne przejścia gry, coraz więcej tej skili wam dochodzi. No i gra z prostej takiego, z, prostej, z prostego slashera, no coraz więcej tam możliwości dostajecie. No ciekawe, naprawdę bardzo się dziwiłem. Gra jest naprawdę niepozorna, że tak powiem, i, i naprawdę pokazuje swój ogrom po, po, po jakiejś takiej dłuższej troszeczkę chwili. Tak, więc drodzy słuchacze, za te pieniądze proponujemy Wam Storage The Path of Destinies e, Dobra, słuchajcie, e, już koniec koniec, na zakończenie chciałem powiedzieć e, tylko powiem, tylko powiem, ale, ale nie, nie będę się rozwodził, chciałem zahejtować Blizzarda i jak spieprzył, spieprzył już, już dowiedziałem się, że na, na całym świecie spieprzył e, tą premierę Overwatcha w kinach e, w kinach, no i chyba w jakichś takich e, tego typu miejscach e, plenerowych i chyba bodajże 1-2 złote kosztowało, wchodzicie do kina, do multikina, no obiecuję Wam, że będzie fajnie i super, oglądacie półtorej godziny starych trailerów z Overwatcha, premierowy trailer pojawił się i tak dzień wcześniej, więc już pewnie wszystko widzieliście, siedzicie półtorej godziny na trailerach z Overwatcha, bo dzisiaj z premiera, czyli to było chyba wczoraj. I, i dostajecie kubek, kubek jakiś pedalski kubek plastikowy z jakimś napompowanym balonikiem i to wszystko. Za 31 czy 2 zł chciałoby się trochę więcej. Wiem, że tak było na całym świecie, to nie tylko Polska zawiniła, być może Coca-Cola, bo to było, to był Blizzard wspólnie z Coca-Colą, więc może Coca-Cola da dupy jako partner taki główny. Szkoda, jedna z gorszych premier, ludzie narzekają na to jak Blizzard to spieprzył. być może to Coca-Cola ale idzie w Blizzarda stronę i w to jak oni to zrobili. Są takie premiery gier, to nie jest pierwsza sprawa, ale ta wyszła najgorzej w ogóle, jaką w ogóle kiedykolwiek słyszałem. Jeszcze były jakieś opcje VIP, że losowali ci numerek i mogłeś wygrać grę fajnie, tylko że to kosztowało dużo więcej, nie wiem ile, ale dużo więcej. Tak czy siak, Blizzard zrobił to źle. Słuchajcie, i to chciałem zahajtować, hejtuję Blizzarda, gra jest świetna, bardzo mi się podoba i będzie mi się podobać i na pewno w nią zagram dłużej i powiem na podcaście, ale Blizzard, no ktoś dał dupy, jeżeli chodzi o premierową premierowy event. Dobra, tyle, słuchajcie, koniec. 60. odcinek właśnie się nagrał, wy go słuchacie, mam nadzieję, że wam się spodobał piszcie do nas w sprawie tego konkursu i to o czym mamy rozmawiać w późniejszych tematach być może zagramy na, nagramy za, za, na, za tydzień bo będę na komikonie ale na pewno nagramy za dwa tygodnie wpadajcie na padportal.pl, bezimienny.pl youtube, tam wrzucamy odcinki, tam zawsze jesteśmy i oczywiście facebook ja wrzucam, co jakiś czas w sumie wspólnie z chłopakami wrzucamy ciekawe rzeczy Tomek może będzie wam wrzucał obniżki cen super Dobra, myślę, że to tyle, dziękujemy, 60. odcinek kończymy, kończy ze mną Rafał Radomyski. Dzięki, pozdrawiam. Tak, kończy ze mną Tomek Zawadzki. No cześć i dobranoc wszystkim. No i cześć. oczywiście ja, czyli Krystian Kełnder, a my słyszymy się za tydzień albo za dwa. Damy wam jeszcze znać, trzymajcie się, cześć.